I witamy bardzo serdecznie w 120 121 odcinku podcastu Bezimienne. No i standardowo, za pierwszym mikrofonem będzie Christian Kender, a ze mną w studiu będzie również. Rafał Domyski. Cześć wszystkim. Będzie z nami Kamil Ratajczak. Cześć. I słuchajcie, będzie z nami Tomek, Tomek Zawadzki. On wpadnie do nas trochę trochę się tam spóźni, ale będzie, będzie, będzie, będzie. No właśnie, eee, słuchajcie, eee, tak na dobrą sprawę e, wiemy, e, ten odcinek e, będziecie słyszeć w piątek. E, więc jak z pewnością wiemy, w piątek jest dosyć gruba, gruba, gruba, e, gruby tytuł wychodzi. E, I powiem wam, że e, dostaliśmy... Dostaliśmy wczesną wersję tej gry, ja miałem, ja miałem ją możliwość sprawdzenia około 20-30 godzin, ale ja myślę, że to jest wystarczający czas, żeby o niej powiedzieć, no i słuchajcie, no i co, no i w tym, w tym odcinku będzie. będzie, będzie ta wielka, zajebista gra, czyli Forza Horizon 4. Tak, chłopaki dzisiaj powiedzą, wpadnie do nas Tomek i w końcu powiedzą o, o Horizonie, o, o, o najnowszej Forzie. E, czy są to dobre wyścigi? Z, zobaczymy. E, Kamilu, bo ty też grałeś, powiedz mi, pierwsza część wyszła na 360, czy, czy na, na tą generację? E, mówisz o Forzie, tak? No tak, mówię, część... o Horizonie, mówię o Horizonie. Tak, no to chyba na pierwsze dwie. Znaczy pierwsza wyszła tylko na 360, a druga wyszła już zarówno na łana, jak i 360. Aha, aha okej. Okay. Dobra, więc słuchajcie, no, w trakcie odcinka powiemy wam, e, czy to jest fajne, czy to jest niefajne i jedziemy z Hyde Parkiem. E, nagrywamy 25 października 2018 roku, godziny wieczorne e, i ruszamy, Husaria rusza. E, Rafale, czy byłeś na wyborach? Yy, nie, nie byłem na wyborach. A czemu pytasz? No nie wiem, bo mieszkasz w Polsce, więc... więc a po tak, ale... mieliście... Podobno w Polsce była hi historyczna frekwencja od jakiegoś tam 90 chyba owszem, roku. Owszem, była. Jeżeli jest... tam mam się o tym wypowiadać... My, to wiesz, myślałem, dużo... że to twoja zasługa, Rafał. Mm, dużo się bardzo podziało wiesz, w Warszawie. Ja natomiast yy, pod Warszawą jestem i u mnie w moim okręgu no nie było czego wybierać, tak? Wszystko się, wiesz, rozchodziło tak naprawdę o, o prezydenta i ewentualnie jego no. ekipę burmistrza w zasadzie, tak? No, no. E, chyba prezydenta, nawet nie wiem. O I, no i jego ekipę tam radnych, natomiast y, pomimo różnych kontrowersji, tutaj się tak dużo dzieje ostatnio, wiesz, różnego rodzaju inwestycji, rozbudów przez y, dłuższy okres zdecydowanie niż jakiś tam, wiesz, czteroletni, więc y, pozycja jest, jest raczej nie zagrożona pomimo, że ma tam swoich przeciwników i, i niezależnie od tej frekwencji, wiesz, mniejszej, większej, mojej czy, czy, czy kolwiek innej, to y, nie był zagrożony i wiesz... Y, no ale dużo było ciekawych rzeczy, wiesz. Tuż dostaliśmy informację o tym, że obwodnica będzie wreszcie pociągnięta, która od y, 12 lat jest w planach, to, to wreszcie, wiesz, akceptację została i przetarg przed wyborami od razu. Y, no tu parę ho, ho, innych takich historii. Wiesz, na tydzień przed w, w wyborami rozkopali cały chodnik, wiesz, żeby ścieżkę rowerową zbudować. Oczywiście nie zdążyli je zbudować, ale wiesz, ważne, że rozkopali. Tak e, jak w, w kerze trochę, pół, nie? głównej ulicy. Wszędzie po troszku wiesz, było rozkopane, żeby było widać, że coś się dzieje, nie? No ale, ale tak ogólnie to, to spoko. No na prezydenckich, znaczy, Boże, na te, te główne wybory to na pewno będę szedł, nie? Mm -hmm. okay. Nie samorządowe, to, to, to inna kwestia. E, a wracając do naszych wątków tutaj, popkulturalno e, i, i, i gireczkowych to mam Wam do powiedzenia bardzo niewiele. E, filmowo i kinowo e, to w zasadzie chyba nic. E, w sensie kina nie było, a, a, a no mamy Daredevila, tak? Trzeci sezon nowy i, i gdzieś tam jestem w połowie, nie dokończyłem go jeszcze, więc. O, czyli e, zobaczyłeś połowę już nawet nie pamiętam chyba pięć odcinków czy, czy coś w tym stylu mm -hmm. e... no, od początku troszeczkę mnie zawodził bo bo widza, widziałem taki mocny powrót do y, samego początku że, że w ogóle wiesz on tam jakoś się wydostał z, z ruin budynku, w którym, wiesz, niby zginął wcześniej, bo to przecież tak było, wiesz, rozpisane. Mm -hmm. Na koniec tam ostatniej serii, w której występował. No i oczywiście w głównym jego, wiesz... Przyczyną, dla której tak doskonale sobie radził bez wzroku, było to, że miał wyczulone inne zmysły, a w szczególności słuch, taki praktycznie yy, jakiś yy, zastępujący mu sonar, taki wiesz, jak u nietoperza. No, wiemy wszyscy, na czym to polega. Jak no, u i oczywiście, wiesz. Myślę, że nie jako u Batmana, myślę, że... Yy, no nie, no dobra, nie ważne, w każdy... oba, no. W każdym razie, no ale na Batmana go kreują na niektórych zrzutach, wiesz, jak tam są jakieś grafiki prezentujące, wiesz, serial na Netflixie, to to w pierwszym rzucie oka wygląda jak Batman, wiesz, w tej masce tak od góry, od dołu, znaczy zdjęcie strzelone, wiesz, te rogi układają się tak, jakby były właśnie nie te diabelskie, tylko Batmanie, tak aż, aż mylące. Mhm. E no i ma problem z uchem, więc ogólnie nie potrafi nawet utrzymać równowagi, więc się zaczyna wszystko od początku, wiesz, takie tam yy, ganianie ze szmatą na głowie, wiesz, żeby tam byle komu skopać dupę, bo, bo on musi i tak dalej, jakieś tam szuka swojej tożsamości. Kingpin wraca i coś tam, wiesz, odgrzebują ten jego wątek znowu, więc yy, ma to potencjał. Potem mi się spodobało, bo wprowadzili yy, jakieś tam kilka nowych postaci, z czego jedna jest taka ciekawa, bo, bo niby dobra, ale nie do końca, nazwijmy to, stabilna i, i tam się ciekawie, to potem zaczyna roz, rozkręcać ten jej wątek. Eee, więc, więc może być całkiem ciekawe. No, oczywiście te postacie, które od początku mi się nie podobały, moim zdaniem wiesz, irytująco napisane, tak jak ta dziennikarka, to dalej jest tak samo irytująca. Eee, no i zobaczymy, zobaczymy, co będzie dalej. Yy, ale było kilka ujęć takich całkiem sympatycznych, ciekawych. Wiesz, że znowu kamera utrzymana, możliwie długo, wiesz, na, na jednym ujęciu, więc to, yy, to jest u nich dobre i myślę, że fajnie całkiem to kręcą i montują. Jeden z tych lepszych pod tym kątem seriali. Yy, więc nie będę więcej mówił o serialach, o filmach. Coś tam więcej dokończę, to, to Wam coś zarekomenduję eee, to, na pewno. To, to poczekaj, albo no dobra, a, a, dobra. No wejdziesz w swoje, to tam podrzucisz. I, I tak, mając crew prawie, że całościowo ograne, bo zostały mi tylko już y, jakby nieznaczące nie nic dla fabuły y, jakieś tam wyścigi takie do, do wykończenia poboczne, żeby zrobić tam jakieś 100% w tej grze. Y, więc to sobie musiało poczekać, bo, bo nie było czasu na granie. Y, mam rozgrzebanego y, w zasadzie w jakichś początkowych bardzo stadiach misji, y, oczywiście mówimy tylko o singlu i o fabule, y, Wspominane już wcześniej, e, Tytany Dwójkę. E, no i, i, i Duma też mam gdzieś tam rozgrzebanego w połowie. No, w związku z tym, więc kupiłem sobie e, Horizona Zero Down i, i Soft Parka Dwójkę, e, na którego długo już polowałem. E, tym razem można powiedzieć, że w normalnej wersji, gdzieś tam z jakiegoś z jakiegoś yy, serwisu komisowego chociaż też oczywiście bez kodu na jedynkę na, ta jedynka w sumie mnie, nie obchodziła za wiele, bo dodawali automatycznie jedynkę do pobrania jak się kupowało pełną wersję e, no i mając te dwie gry do wyboru oczywiście Horizon, jedna z najlepszych gier ekskluzywnych na, na PS4, więc oczywiście zainstalowałem Parka i wiecie pierdzę i bije się z, z dzieciakami i jest zajebiście e, tak tak na dzień dobry może tam dwie sesje takie po no, 3-4 godziny właśnie, tak właśnie. Właśnie, Rafale, powiedziałeś, że jedynkę sobie odpuściłeś, tak, co w parka. Ale jedynkę recenzowałem, wiesz, jeszcze na PC-cie kiedyś ogrywałem, tak, to, to aha, dawne aha, czasy okay, były dobra. bardzo, tak, więc nie zależało mi kompletnie, wiesz, na tym, zrażone. żeby tutaj strzelić kot, nie? Mhm. Yy, no i jak najbardziej dużo poprawili, dużo się rozwinęło, myślę, że... Yy... Teoretycznie mam odkrytą całą mapę prawie, poza tam kilkoma jakimiś lokalizacjami, powiedzmy, że szybciej to poszło tutaj niż w jedynce, natomiast widać, że dużo rzeczy jest poukrywane wewnątrz jeszcze poszczególnych jakichś budynków, lokacji i tam będzie się działo dużo więcej, znaczy ta gra jest tak pierdolnięta, że nie ma problemu z tym, żeby na dowolnym kroku nawet, wiesz, spotykając kogoś na ulicy, jeżeli oczywiście fabuła jest tak zaplanowana, to żeby się tam coś zmieniło i E, o ile cokolwiek to znaczy, tam dla osób, które, e, które być może w to już wygrały. E, nastąpił taki moment fabularny, w którym wiesz, zakończył się pierwszy dzień tak naprawdę tej, tej zabawy w Superbohaterów i, i zaczęła się noc. No i, i całe miasto niby masz e, odblokowane, e, ale w nocy ono wygląda już zupełnie inaczej, bo tam wiesz, wszyscy imprezują, chleją, masz klub ze stryptisem otwarty, wiesz, i, i, i zupełnie inne jakieś tam spotykasz, wiesz, na swojej ścieżce osoby, więc. E, myślę, że dużo będzie jeszcze takich historii których, których na pierwszy rzut oka wydaje ci się że wiesz, że ich nie ma bo mapa jest cała odkryta i, i jak to możliwe skoro jeszcze nawet wiesz wszystkich umiejętności nie odkryłeś ale, ale to jest taki wiesz, typowo pierwszy rzut polecimy z tym wiesz, do końca jak, jak zrobimy całą już historię tutaj nie ma nic nam do powtarzania żadnego wiesz, New Game Plus DLC też raczej nie będę się bawił ale jest dobrze, poprawili na pewno system walki, humor zachowali na, na jak najbardziej odpowiednim poziomie. Bardzo mi pasuje ten setting z superbohaterami, bo wiesz, na każdym kroku ucisną bekę po prostu ze wszystkiego, co znamy z komiksów, gier i, i filmów, wiesz, opartych na tym, na tym pomyśle. No, i, i to jest chyba największa zaleta, poza samym, wiesz, oczywiście, w parkiem, którego się albo uwielbia, albo nienawidzi. Mhm. E... Ciągle wspomina mi się, jak oni, wiesz, non-stop mają ten klimat pierdzenia i, i to jest oczywiście motyw przewodni, wiesz, wszystkich walk i... Znaczy, może nie wszystkich walk, ale wielu gdzieś tam jakichś mocy specjalnych czy, czy, czy po prostu zachowań tych dzieciaków, ośmiolatków yy, wiecznych. Yy, to, to to jak na któryś targach miałem tego... Yy, Boże, jak to się nazywało? To nie był Oculus Rift, tylko jakąś tą dali śmieszną nazwę na to, yy, na A, to urządzenie, wiem. co tak no, symulowało sól, wiesz, te... Ja. Tak. No Sulus, no to tak strasznie po prostu przypomina się od razu, jak wiesz, jak to mm -hmm. odpaliłem, bo to wtedy było na no, jakiejś takiej wersji testowej tej gry. Eee, no, no i jest okej, okay. w każdym razie rozwój jakiś eee, tego, jak gra na razie mnie prowadzi bądź co bądź na samym początku, to mnie nawet zaskakuje, bo się okazuje, że jakąś tam wiesz, po chwili uruchamiają drugą klasę postaci, poza tym możesz sobie klasę postaci zmienić, przez co ci się zmienią w kompletnie ataki, jak ci się znudzi i po prostu sobie wiesz, przerobisz całą postać na zupełnie inny styl, więc duża swoboda jest pod tym kątem zostawiona. No, i fajnie to wygląda, powiem Ci na telewizorze, bo na, na, na laptopie mi trochę to przeszkadzało. A tutaj wiesz, widzisz wszystko naprawdę pięknie, płynnie chodzi. Plus, nawet wiesz, jak masz napisy, to, to, to oni wyświetlają je, jak te dzieciaki się przekrzykują, w odpowiednich kolorach, więc nie masz wiesz, wątpliwości, który dzieciak jak krzyczy, bo powiedzmy, kolor jest fioletowy, i jest związany ze strojem tego dzieciaka, który jest też na fioletowo. Więc to, to jest, wiesz, prosty, ale zajebisty pas patent, nie? No, to, to, to będzie to. Potem oczywiście będzie też Horizon. Nasz nasz oryginalny, na którego też się trochę mocno nakręcam i napalam. I tyle. I dalej w planach upolować Godowora, of Spider-Mana, Red Dead Redemption i, i byle tylko się to nie skończyło, wiesz, całkowitym brakiem czasu. Mhm. Tyle z dobrych rzeczy. Okej. Okay. Tu Rafała. No to Kamilu, co tam u Ciebie? Co porabiałeś? No, zagrywałem się w Forza Horizon, ale o tym wypowiem się później. Mm -hmm. I co nieco mogę powiedzieć o World War 3, co o tym ostatnimi dniami było bardzo głośno. Mm -hmm. e, ogółem byłem bardzo zah zahajpowany na tę grę. Ale no... serwery nie wytrzymały premiery. Podobno były, o, były DDOSowane. De I no, były niegrywane przez pierwsze dni. Były już żarty, że jest to symulator ładowania. Chyba <śmiech> nikt w to nie mógł grać. A, jeśli się nie mylę, to na samym Steamie chyba tylko 37% ocen było pozytywnych. A cała reszta to były hejty na The Farm 51. Mhm. <śmiech> e, ja będę, nadal. Teraz już jest grywalne, ale słowo po prostu takie grywalne. Bo wprawdzie serwery działają, ale sama optymalizacja nadal jest, przynajmniej na, moją, na mój komputer, zdecydowanie zbyt słaba, bo gram na ustawieniach niskich, w instabilnych 30 FPSach, co na FPS online jest dla mnie już takie, no niby da się, ale bez sensu. I ogółem. Jak patrzę na opinię, to już jest, są psy powieszone na TheFRAM 51, że tej gry już nie ma, że nie mają, mogą się zwijać, oszustwo wielkie. Ale według również trzeba pamiętać, że to jest wczesny dostęp i takie rzeczy jak problemy na premierze czy coś, to, to są rzeczy, które się mogą, mogą pojawić się we wczesnym dostępie. Że jak się kupuje grę z wczesnym dostępem, to trzeba być świadomym tego, że może być tak, że się przed jakiś czas nie będziesz pograć bo nie będzie przystosowana do, konkretnego, do konkretnej specyfikacji. A z tego, co pograłem, co jakoś się zmusiłem do tego, żeby jakoś spróbować pograć, mm -hmm. to same pomysły są ciekawe. No, patrząc na to, jak beznadziejnie się prezentują wszelkie informacje na temat Battlefielda z piątki, gdzie się pojawiło, że praktycznie nic nie będzie na premierze, że dopiero pojawią się, w trakcie roku pojawią się takie tryby jak szturm, Pojawi się, nie wiem, tak, kolorystyka pojazdów. Bo no, Battle Royale już w ogóle chyba w, mar w marcu się pojawi, marcu, tak, czy jeszcze no. później. Nie, to tak patrzę na to, że jakby zupełnie mi się hype na Battlefield 5. I według mnie to jest duża szansa dla The Farm, bo World War 3 rzeczywiście ma potencjał. Ma, e, samo strzelanie jest przyjemne, jest takie trochę arma podobne. Ale też na tyle casualowe, że przypomina trochę Battlefielda, czwórkę. Zresztą cała ta gra przypominała Battlefield 4. Czyli, czyli, czyli to jest shooter w ogóle. Ja w, ja w, wiesz, że ja cały czas myślałem, że to jest strategia? Cały czas myślałem, że to jest strategia jakaś. Nie, to, sobie... to jest on, online online'owy shooter, który ma jakby hmm. wypełnić niszę, która powstała przez to, że, że Battlefieldy odeszły do klimatów najpierw pierwszowojennych, teraz drugowojennych. Mm -hmm. Jest typowo online'owy shooter w czasach współczesnych, bardzo przypomina basyfield na czwórkę. Ale ma eksponujący typ strzelania bardziej z army, trochę bardziej realistycznie. Takich jak oglądanie się kamerą podczas biegu, których nie było w basyfieldzie. E, są też również takie rzeczy jak e, bronie typowo dla ofensywy, jak i defensywy. Póki co mamy tryby tylko podboju i cztery mapy. Berlin, Smoleńsk, Warszawę i chyba Moskwa, ale nie jestem pewien. Mhm. I no, jak się łatwo domyślić, najchętniej grywaną mapą jest Warszawa. No, ciężko mi się tu jeszcze powiedzieć dokładnie na temat wszystkich trybów, bo przez te wszystkie serwery dałem radę grać gra godzinę. Próbowałem grać przed premierą w czwartek, ale no, nie dało rady, bo ciągle mi ścinało, ścinało kompa jakby nie wyrabiał. Kolega mi powiedział, że mu tak raz dała 8 giga RAM-u. No, to, no Ja w swoim kąpie mam 8 giga ram Ja tak samo. Też słyszałem, że jakieś były problemy po jakimś patchu, że gra nie na kartach z mniejszą ilością niż 6 giga pamięci. To też jest już przecież topowe karty, które których no, większość posiadaczy nie ma. Mm -hmm. Więc no, ciężko mi się wyrabiać graficznie, bo tutaj jak oglądałem różne streamy, czy coś, to to wyglądało zadowalająco. Nie wyglądało porywająco, ale patrząc na budżet tak nie bardziej. Wyglądało to trochę lepiej niż Battlefield 4 na wysokich. Z których trzeba pamiętać, że Battlefield 4 jest bodajże z 2016 roku. Więc na ja powiedzmy, że to wygląda jak taka porządna gra z 2014-2015 roku. No. Wiem, że są plany, żeby wydać tę grę na konsolę, ale patrząc na to, jak teraz to wygląda, to jeszcze długa droga przed The Farm. Nie, o, to też nadal. Tak. No, no. To nadal jest zupełnie nigrywalne, nie ma nawet. W tej chwili nikomu nie polecam. Ja za dwa, no, w następnym odcinku z, z, z, próbuję powiedzieć więcej, ale no, to jest kwestia deweloperów, czy w ogóle będą w stanie mi umożliwić ogranie tego za dwa tygodnie w porządnych warunkach, bo wychodzę z założenia, że jak mam grać w 20-30 FPS-ach, to wolę sobie nie wsuć wrażenia i grać na siłę, tylko zagrać porządnie, jak już rzeczywiście będzie u mnie grywalne. Bo że niektórzy się uchwalili, że grają na 4K, na Ultra w 120 FPS-ach. Więc no to widać, że tu typowo op optymalizacja, nie wiem, może przez to, że mój komputer jest takim no typowo średniakiem, który wpadnie wszystkie, wszy wszystkie nowe gry ciągle gdzieś na średnich, ale no spokojnie powinien sobie wyrobić, bo tutaj jest każdą grą sobie radzę. No, ale ogólnie tak, z tego co pograłem, to jestem zadowolony, jeśli tylko poprawią sam. Jeśli poprawią działanie gry, to na pewno mnie kupią na wiele godzin. Mhm. Eee, w porządku, więc więc z, z tego co mówisz, może być fajnie, to jest tylko i wyłącznie multi, prawda? Tak. Tyl, tylko i wyłącznie. No, dlatego be, bez serwerów nie. nie... Nie ma ruszy. Ale ty mówiłeś mi kiedyś, Kamilu, że wcześniej próbowałeś grać. Wcześniej, wcześniej, wcześniej. I jeszcze z, z, zanim e, dostałeś ten kod, chyba mówiłeś, że coś jeszcze wcześniej ogrywałeś. Znaczy, nie, nie, to pom pomyliłeś mnie z inną grą. O Aha, tym dobra, tym mówiłem, dobra. Wiem, że, że interesowałem od pierwszej zapowiedzi. A nie, bo miałem wrażenie, I że... Właśnie że tak, e... nie, to o innej grze, ale oglądałem gameplay na Giemscomie. Czytałem opinię o tej Dunagim z wcześniej, więc. Ale, y, dobra, ale, y, nie uruchomiłem się przed premierą. Znaczy, odpaliłem w czwartek. Dzień przed premierą, co... I, i było lepiej, czy nie? Y, nie. Serwery wyrabiały, Aha. ale jak powiedziałem, miałem takie przycinki, że nie wiem. Nie wiem, czy dysk nie wyrabiał, czy RAM nie wyrabiał, mhm. ale wiecie, to było takie typowe, że biegnę, biegnę, ścinka. Mhm. I dwie sekundy nic nie ma i biegnę dalej, ścinka. I tak ciągle nie wiem. No Kolega tak. podejrzewał, że to mogą być serwery. Tak, tak. tak. On, nie, to ogólne, auto, to było, było narzekanie. Nie? Tak. Teraz jest trochę lepiej, bo tych ścinek nie mam. Nie mam te 30-40 FPS-ów, tylko problem dużą przedgrałem, mecz był niezbalansowany, klikam tab, a tam pokazuje, że jest 20 na 10. Nie ma żadnego autobalansu, ani nie ma żadnej funkcji, żeby przejść z jednej drużyny do drugiej. Mhm. To jest takie typowe podstawy tych gier, jeszcze mhm. widać braki. Ale to wszystko się... No, mam nadzieję, że to wszystko się pojawi. Bo potencjał jest duży. Mm -hmm. e, dobra, więc to, to dowiemy się za dwa tygodnie, czy, czy udało Ci się, czy nie. A jak nie, no to, to, to niech się jebią. E, coś jeszcze, Kamilu? Masz coś? E, nie, no nadal zagrywam się najlepszego RPG, jaki istnieje, czyli sos Aha. Ale no, tak to w dwójkę. W dwójkę, skoro, z kolegą. No to faktycznie najlepsze a. jakie istnieją. E... Bawi się, bawi, e, bawi dwójka, była, czeka, wiem, czy dwójka tak. była aż, ta, aż taka no, czyli, najlepsza. No, mówię typowo o, o, o, o serii no. sorce jako okay, najlepsze. a, a przepraszam, A w Bloodborne a nie miałeś możliwości nie, zagrać. Jeszcze nie, ale będę musiał kupić playka dla, dla tej gry to jest zupełnie coś innego i no. bardzo fajne, znaczy może nie zupełnie coś innego ale, ale jednak jest bardzo fajne a no. tego niocha masz? na, na tym sobie? nie, też muszę ograć ale jeszcze żadnych Soulsów jeszcze nie przyszedłem teraz dopiero Aha. No, chyba 45 a to... godzin w Dark Souls 2 chyba 15 nie, to... godzin w Demon Souls więc jeszcze dużo przede mną o, nic tylko grywać dopiero się wyklułeś e, Dobra. No. E, dobra, więc w takim razie to tyle u Kamila więc możemy przejść do mnie Hmm, hmm, hmm, hmm, hmm. Od czego by tu zacząć? Może zacznę od, od, od, od, od miłych rzeczy. Wyobraźcie sobie, że w, we wtorek byłem na... To, to taka prywata też trochę, no ale po, po to też ten kącik jest. Wyobraźcie sobie, że byłem w, we wtorek, czyli dwa dni temu na meczu Ligi Mistrzów. Manchester United grał z Juventusem i sobie zobaczyłem Cristiano Ronaldo, byłem na Old Trafford, 73 tysiące ludzi, powiem wam, że zajebista sprawa. Nie będę się rozpisywał o tym, że tam ludzie wbiegli, ktoś tam wszedł na boisko, jakieś takie rzeczy, eee, ale, ale powiem wam, że bardzo fajne doświadczenie i chciałbym, pomimo tego, że, że jakoś tak ten Manchester mi tak leży bokiem, to fajnie by było być kibicem Manchesteru, mieszkającym w Manchesterze fajna atmosfera i to wszystko polecam, polecam jak najbardziej Champions League jest świetna e... dobra, więc, więc to tyle e... co tam jeszcze e... zacznę może od gierek więc przełamałem się do Uncharted'a i zaczynam robić pucharek z 6 godzinami przecież go trzeba w 6, w 6 godzin lub mniej to jest tam najtrudniej do zdobycia pucharek nie chciałem się strasznie tego robić, ale, ale dzisiaj się przełamałem i w sumie pograłem godzinę i zrobiłem 1 trzecią gry, więc zostaje mi 2 trzecie. myślę, że może na miękko nie, ale, ale, ale powinno pójść to raczej bez problemu, trzeba pamiętać, żeby omijać filmiki, bo też się liczy czas za to, no i po prostu zapieprzać, zapieprzać, zapieprzać. Tam w ogóle jest taka Złapa... opcja, że... Złapałeś sobie z YouTube'a jakieś punkty takie, ile czasu trzeba, żeby w danym miejscu mieć? Tak, tak, już... mniej więcej. Oczywiście, oczywiście gubię ten czas, tak? Gubię go, ca cały czas go gubię. Tam jestem już chyba w 7. chapterze i koleżka przeszedł w 4.50. Nie, w 4.45 dokładnie, a ja już mam przy godzinie 15 w sumie mam już 15 minut straty do niego, nie? więc jeszcze jeszcze gram, ale, ale później no będą są, musiał... są pewne momenty takie, na których można się wyłożyć. Ja też próbowałem i nie chciało mi się powtarzać, bo, bo, bo, bo gdzieś w połowie gry będąc, zobaczyłem, że on jest w połowie, w sensie tam wedle, wedle tego poradnika. I tam, gdzie on był przy trzech godzinach, to mi się zbliżała czwarta, stwierdziłem, że no nie, nie, nie, tutaj muszę od nowa zdecydowanie jakoś, wiesz... Ale wiesz, to... ale, ale później możesz ewentualnie, Rafał, ale ja właśnie tak sobie pomyślałem, że jak, że jak będę już przy tak, nie wiem, jakimś tam siedemnastym chapterze i dalej będę cały czas tracił, to ja po prostu sobie odpalę ten filmik i będę zapierdalał tak jak on i tyle. To są skrypty. To, to możesz walić. Nie no, ale walić tak oczywiście, jak masz, masz rację. No, to A, to nie wiem, czy wiesz tam powtarzania. Nie. E, jest nawet pucharek w anchartecie, żeby dwie misje przejść, nikogo nie zabijając. I ja widziałem, jak koleżka przechodził tę misję, To po prostu biegł po prostu przepierdala przez wszystkie wyjebane miał na niej po prostu bieg, bieg, bieg, bieg eee, ten, ten hak dalej przewalał się i dalej bieg, bieg, bieg i, i, i tak przechodził, nie? Więc ja jestem mhm. ciekaw, czy to koleżka też uwzględnił, ale no, no cały czas tracę no na razie 15 minut przy siódmym czapterze jest całkiem dobrze, zobaczę dalej ale, ale muszę faktycznie jeżeli mówisz, że ten, że w połowie już będzie grubszy, grubiej, to będę brał to pod uwagę, dopiero dzisiaj zacząłem ale, ale wymaksuję go, wymaksuję go bo w, w, w miarę ta platyna jest Naprawdę łatwa może nie taka może taka, taka wkurwia to, że, że trzeba po prostu tu biec całą grę i tak dalej, ale z drugiej strony jest to proste, jest to, jest to naprawdę, naprawdę proste, po prostu trzeba się do tego... To zupełnie jest inaczej, jak przechodzisz tą grę za pierwszym razem tudzież grasz na trudnym poziomie a zupełnie inaczej, kiedy się spieszysz i, i masz wszystko w pompie, to nagle się wydaje, że ona jest taka, wiesz, krótka, prosta że takie są niewielkie, wiesz historia, niby dwie godziny się ciągnęła, a jak biegniesz, to trwa pół godziny powiedzmy, nie, bo wiesz, bo omijasz walkę bo mierz filmiki, nie? I, I tak nagle hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Sam, e... sam sobie powiedz, no siedem czapterów w 45 minut, no to, to chyba najlepiej o tym świadczy, nie? Eee, tak, tak, tak, tak, Znaczy tam koło siedem chapterów, ale z, e, e, znaczy tam koło godziny Rafale, ale jeszcze Epilog. Epilog jest jako zerowy i się w niego też trochę gra, więc... No tak, eee, tak, więc tak, tak. No. E, e, e, no, e, co jeszcze? No Oczywiście gram w PS, -a. PS jest lepszy niż FIFA w tym roku dla mnie i, i ogólnie tak mi się zdaje, FIFA się stacza, PS jest zajebiste, e, czy coś poza tym, no oczywiście Call of Duty, tak Call of Duty, nie wiem czy mówiłem wam, że mam Call of Duty, ale aha, chyba mówiłem tak, no to, no to pograłem trochę w te Call of Duty. E, jest szybko, jest fajnie. W multi troszeczkę posiekałem. Głównie w sumie grałem w multi, jest 5 trybów, jest ten tryb The, the haste, haste, tak jak w Counter Strike'u i tam oczywiście jakieś broni się kupuje, jakieś takie głupoty, no po prostu odpaliłem i sobie stwierdziłem, że może Counter Strike. Więc szybko z tego wyszedłem, bo, bo w sumie nie jara mnie ten tryb w Call of Duty akurat, tam wolę troszeczkę coś innego. Na razie jest fajnie, na razie jest fajnie. Eee, zobacz, zobaczymy, jak będzie dalej w ogóle Dzisiaj odpalam te, chcę odpalić Call of Duty A tu patrzę aktualizacja do Call of Duty 8,5 giga no, no, no kurwa, no pojebało 8,5 giga będę ściągał I Nie wiem, może coś dostałem w gratisie Nie mam pojęcia, może jakaś mapa mi doszła Chud w ogóle muszę przeczytać co, co w tym jest Co, co ja ściągam 8,5 giga, boże Ale, ale, ale to jest dobre, to jest dobra gra na multi. W to się naprawdę będzie fajnie grało. Ja jeszcze o tym kiedyś powiem, ale na razie nie teraz, bo na razie nie mam na to ochoty, bo nie gram aż tyle, żeby wam o tym powiedzieć. Ale na pewno to przycisnę. Co jeszcze? Oczywiście gram w samoloty, o których może jeszcze kiedyś powiem. Też bardzo fajna gra. No i co? No i, no, i, no, i, no i słuchajcie, ze względu na to, że nie wiem, czy się orientujecie, ale 1 listopada albo ostatniego dnia października Ricky Morty odchodzi z Netflixa. Postanowiłem, że go sobie, kurwa, obejrzę. Szczególnie, że mi zostało tam chyba połowę trzeciego sezonu. No i powiem tak, że jak... Że jak jaracie się tym serialem, szczególnie Tomek się jara, pozdrawiamy Tomka, to... Powiem wam, że, że dopiero tak tak, w, tak, właśnie w połowie tego trzeciego sezonu rozkminiłem, że w sumie ten Rick nie, nie jest taki zły. Aczkolwiek nie aram się nim tak, że to jest, kurde, najlepsza animacja w ogóle ever, bo nie jest dla mnie i nie będzie. Ale, ale po prostu trzeba było to sobie e, rozkminić. E, I to jeszcze chciałem powiedzieć. E, więc sobie go nadgoniłem, szkoda, że odchodzi, no ale, ale to nie był seria Netflixa nigdy nie był i nie będzie i niestety ta licencja mija więc to sobie nadgoniłem poza tym byłem na klerze Rafale byłem na klerze no kontrowersyjny i tak dalej fajne zobaczymy ale to nie będę mówił, bo Rafał Wam powiedział dokładnie to, co ja bym mógł Wam powiedzieć o tym filmie, więc Bardzo nie ma sensu. się cieszę, że spójnie mamy. Nie, nie, nie. To nie, nie ma się co pieprzyć o tym. Wiemy o czym to jest. I chyba nic już... Znaczy może coś tam oglądałem, ale... ale a, zacząłem pierwszy odcinek... A, oczywiście zacząłem o Walking Dead oglądać, obejrzałem dwa odcinki już wiem, że będzie troszeczkę wolniejsze tempo, sielanka brakowało mi jakiegoś takiego oddechu ale, ale czuję, że tam będzie później dalej rozpierdol ale, ale między sobą już między sobą, nie nikt z zewnątrz tylko już między sobą, czuję, że coś takiego będzie e, no i odpaliłem taki serial na Netflixie, dopiero pierwszy odcinek bo czytałem, że jest dobry, nazywa się Godless e, jakiś western, e, jakiegoś typa gonią, coś tam, coś tam, zajebał im hajs i, i go gonią i ma przejebane, no i zobaczymy po pierwszym odcinku jest całkiem nieźle E, wiem, że to ma tylko jeden sezon, tego więcej nie będzie i, i, i tyle. E, o, o, oglądałeś Tarafala może? Nie, tego nie oglądałem. Okej, okay. no to nieważne. I słuchajcie, chyba to tyle, e, bo w sumie, w sumie głównie czarny. E, no i słuchajcie, wpadł na nas Tomek. Tomek, ja już widziałem, że jesteś 10 minut temu, więc witamy Cię Tomaszu. No cześć, cześć, wszystkim, właśnie się dopiero urwałem, bo obowiązki wezwały w no najlepszym odpowiednim momencie do tego, jak to zawsze bywa. E, tak, ale, ale, ale to jesteśmy w Hyde Parku, ja już skończyłem swój, więc co tam to masz u ciebie? no co tam u mnie, pewnie jak będą ludzie to odsłuchiwać, to już dawno będą grali w tą grę na którą ja czekam i po prostu obgryzam paznokcie, bo już za dwie godziny można włączyć Red Dead Redemption 2 i nie wiem czy widzieliście oceny na serwisach, ale wszędzie dostało to 10 na 10 albo 100 na 100, prawie no a w jednym, w jednym dostało 7 na 10 już jest oburzenie, że już wojownicy Rockstara zostali wysłani, bo jak to król, król game divingu, Rockstar jakby w złą grę przecież to jest niemożliwe Chociaż zrobić ostatnią grę, więc... No jeżeli ktoś robi grę, w której się kurczą jaja, konia pod wpływem temperatury, no to musi być to gra sto więc tutaj żadnych pytań nie mam więc... <śmiennie> Naprawdę takie rzeczy tam będą? No, oczywiście. Będą, będą. Dzisiaj, kurczą dzisiaj się wiem. jaja, konia? No, naprawdę? Tak, pod wpływem temperatury i warunków pogodowych, oczywiście, że tak. Ale to wiesz, to jest Rockstar i, i no, internet embargo hype, dzisiaj. To GTA były klapki mokre, jak się wychodziło z basenu, wiesz. To, to, to... No tak, ale to jest właśnie ten poziom szczegółowości, jeżeli chodzi o Rockstara. No to, to jedna osoba w ogóle tego nie zauważy, a ktoś, kto wie na co patrzeć, no to po prostu będzie w niebo wzięty. No, ja należę to, to... do tego drugiej kategorii tych ludzi, którzy po prostu uwielbiają gry od Rockstara i niestety dzisiaj embargo na recenzję już poszło i, i po prostu musiałem sobie zrobić embargo na internet, bo wysypały się filmiki zdjęcia, informacje, wszystko, a ja po prostu chcę to doświadczyć na własne oczy, własnym padem mhm. i już jutro to zrobię, tak. A oprócz tego, no oczekiwa, ocz, oczekując na Red Dead Redemption 2... Poczekaj, Poczekaj, poczekaj Tomku, ja tylko chcę powiedzieć, że Do, mów, na, na, na mojej ulubionej stronie z recenzjami, czyli na Gamespotie dało dziewiątkę 9 na 10, a, a dziesiątki nie, nie dali. E, no, dobra, ty tylko to, to chciałem powiedzieć. No, mów no, tamaszu. E, mówię, że ten, że w oczekiwaniu na, na premierę światowej gry, no to czekałem sobie i grałem sobie chwileczkę dłużej w Assassin's Creed e, Odyssey i nie wiem, czy to się w sumie nadaje już na jakiekolwiek opinie z mojej strony, bo pograłem sobie około 10 godzin, a powiedzmy sobie ta gra jest przeogromna, ta gra jest przeogromna, jest większa od pierwszej tej części, czyli jak ona miała Origins, Origins a Origins mi się bardzo podobało. A tutaj tak mogę zaspoilerować, że troszeczkę jestem przytłoczony wielkością tej gry i, i nie wiem jak mam się czuć. No po prostu z jednej strony jest wszystkiego więcej, lepiej i, i fajniej, ale troszeczkę przerost formy nad treścią mi się wydaje i chyba tą grę porzucę w połowie. To nie Zresztą jest tak, no... że poszli mocniej w klimacie RPG-a? Tak, poszli tak bardzo mocno to... w klimacie rpg wiesz... To zdobywasz teraz wszystkie ubranka, zbroje i tak dalej, i tak dalej. Wszystko ma swoje statystyki. Nie wiem, czy to jest coś, co bym oczekiwał od Asasyna. Już Origins troszeczkę w tym na tym poletku dało troszeczkę więcej, ale jednak o ta Odyseja troszeczkę poszła na całość i no nie wiem, czy to jest akurat taka gra, którą bym w tym momencie chciał pograć. Ale mechanik ma od zajebania, no, po prostu ma mnóstwo tego różnego i co ciekawe gra, gra co chwilę dodaje nowe elementy do tego garnka wielkiego coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej i w sumie nie wiem czym ja mam się zająć, nie? więc mhm. no tu jeszcze chwileczkę poczekam zanim coś powiem o asasynie takiego z mojej strony, ja, ale nie jest źle. graficznie jest pięknie, to, to już mogę powiedzieć, że graficznie kozak urywa znowu, nie? Ja w ogóle chciałbym troszeczkę się zatrzymać na tym, bo zauważyłem bardzo niefajną tendencję, co robi Ubisoft z Assassinem i otwiera nam te światy, otwiera nam moim zdaniem za dużo. Ja, ba ja bardzo lubiłem Assassina, lubiłem na przykład sobie tam chodzić, nie wiem, wcześniej po tych Włoszech, czy po tych Jerozolimach, czy sobie gdzieś tam chodziłem, nie wiem, po Londynie, chuj, niech będzie nawet po Paryżu. I to było w miarę duże miasto, coś tam, ale to było w miarę zamknięte. A teraz rozpierdolili tak te światy, szczególnie w tych dwóch ostatnich częściach, w tej, co jest teraz i tej, co właśnie była w Egipcie, że tak to pootwierali, że po prostu już mi się w to... Że, znaczy, że ogólnie lubi to, ma taką. Ale, wiesz, ale to jest ilość gier wiecie, na... no, kurczę. Słuchaj, to jest, to ja już jest rozumiem tego Far kraja, już, już go ogarniał. Ja rozumiem fart kraja, Wild lancy też, kurwa, wielkie to w wpizdu. Chociaż ghost Recon to zawsze jakieś tam normalne misje, tutaj napad na samolot, coś tam pyk. Dobra, rozpierdolili to. Okay, ja to rozumiem. Jest taka trend otwarty świat. Okay, nie, niech sobie będzie, ale no jeszcze mi Asasina tak rozjebali, że, że Tomek, Tomek po 10 godzinach może mieć, nie wiem, 2%, widział tam w ogóle, co tam się dzieje no to w ogóle mi się odechciewa już. Mi się to kur... A jeszcze, jeszcze takiego Asasino dostajesz co no, Ale roku. oni praktycznie tylko robią nie. otwarte światy. Nie Dobrze, ale... Wiesz, ale ale. Asasiny były już, słuchaj, no miałeś te miasto, tak? Miałeś tam Jerozolimię, miałeś te Włochy, tam dzielnice Włochów, dzielnice Paryża, no to jeszcze to w miarę tak wyglądało, tak? A tu, wiesz co, ja widziałem, jak, ja, jak, jak moja grała w, w ten Egipt jebany. To kurwa było ogromne. Jak wiesz, Paryż, Paryż, nie? no Paryż, Paryż, no to, no to Paryż, no to miasto, tak Egipt, Egipt, kraj, kurwa, więc z miasta zrobić się już kraj i niedługo będziesz miał, kurwa, kontynent na czterech no pyta. No nie podoba mi się jeść. to, nie podoba mi się to, że nie, nie trzymałem się tej poprzedniej koncepcji, tylko patrzą, o, wiesiek, coś tam, myślę, że to odwieszka się z, zaczęło, ale tak jak czyś jako rozjebali ten Egipt, teraz rozjebali ten, ten, tą Grecję, czy gdzie to tam jest i nie podoba mi się, ta koncepcja powinni moim zdaniem się trzymać tego, w czy w czy Assassin był dobry, a nie w otwarciu, kurwa, świata, że ja w połowie gry po 40 godzinach mam pół mapy, no co to, kurwa, jest? Dobrze. Ja się spotkałem z ciekawą opinią, że to zasadniczo tak już nie do końca jest Assassin, tylko po prostu ta nazwa się lepiej sprzeda, w związku z tym dalej robią te gry pod marką Asasyna i gdzieś tam naciągają tą historię, ale wiesz, całe pójście w RPG to, że można wpływać na losy i, i powiedzmy decyzje, przecież zawsze wcześniej była, wiesz, niezależnie od otwartego świata rozgrywka liniowa, nie było decyzji, no bo, bo musiały cię gdzieś tam blokować, bo odgrywałeś wspomnienia, a teraz nagle się okazuje, że że chuj ze wspomnieniami, bo, bo, bo ty możesz jakieś tam pozmieniać po drodze jakieś tam wydarzenia, nie? I kompletnie to jest w ogóle niepotrzebne, nie? Te właśnie te wybory, o których mówisz, no ja je przeklikuję, wiesz, ja nawet nie poświęcam chwili czasu, żeby po prostu przeczytać, co tam jest, bo od strony fabularnej na razie tyle, co poznałem tą grę, no to troszeczkę taka naiwna się wydaje ta gra i nie wiem, czy to jest mój problem z tą grą, czy... czy nie tylko twój, wiecie, o, bo, oni... bo takich opinii, wiesz, opisujących poszczególne questy, jak one są oderwane od rzeczywistości, że wiesz, ktoś chce kogoś zabić, a ty mówisz, to może go nie zabijajmy. No dobra, to w sumie go nie zabijajmy, a wiesz, to może jednak ja ją zabiję, i wiesz, kompletnie po prostu z czapy, wiesz, oderwana fabuła, nie? Yy, jakiej takiej logiki? Yy. No, logiki tam jest praktycznie, no, no chciałbym coś powiedzieć, bo jedną już taki, powiedzmy sobie, zaczątek tego, co się będzie działo w tej grze i o co chodzi, już poznałem i no będzie to spoiler, ale z drugiej strony jak można mówić o spoilerze, jak to, co ja zobaczyłem, dopiero wtedy wyskoczył mi napis Assassin's Creed Odyssey, tak, po trzech, 4 godzinach grania tak naprawdę, o więc Boże. można powiedzieć, że to jest samouczek, nie? Yy. Ale to, to jest strasznie naiwne i wracam do tego, co mówiliście, że Ubisoft robi takie gry, to mi się wydaje, że, że to jest droga, w którą pójdzie Ubi, i będziemy o tego typu grach mówić Ubi The Game, tak jak mamy Sony The Game, takich ekskluzywy, to będziemy mieli tutaj typ Ubi The Game, czyli Wildlands, właśnie otwarty świat i baw się samemu, rób swoje, a fabuła jest, powiedzmy sobie, przesunięta na, na tam, na drugi tor. Ale to nie jest to, co ja od Asasyna oczekuję, bo od Asasyna oczekuję fajnych, nowych miejscówek poznania, wiecie, tak. Znaczy, no nie mogę powiedzieć, że źle tam się eksploruje tą całą, te całe wyspy. Bo to jest, tam jest od chuja wysp i tam no pływasz stateczkiem no właśnie, w ogóle. No dobra, no. i to jest fajne. To jest, to jest fajne. no tak nie powie, jak powiem. W Black flagu, nie? Tak, dokładnie. Chodzenie i poznawanie nowych wysp jest fajne, tak? Tylko że jak już chcę popchnąć fabułę do przodu, no to tak, muszę podejść do gościa, znaleźć gościa, porozmawiać z nim, wybrać jakiś bezsensowny wybór y, tekstu, potem iść, y, wypuścić orzełka, który mi oznaczy cel, zakraść się. I w tym momencie dopiero wchodzę do, do tego, czym jest Assassin's Creed, tak? Skradania się, zabijania, wymyślenia, jak tutaj taktycznie podejść, żeby mnie nie zauważyli, i tak dalej, i tak dalej. Tylko że ja wiem, że jak ja skończę tę misję, to ja znowu będę musiał kurwa zapierdalać na koniu, na drugi koniec mapy żeby dostać kolejnego questa, znowu posłuchać dwa głupie dialogi, wybrać sobie kurwa jedno drzewko albo drugie i znowu muszę zapierdalać do znacznika, gdzie jest ten gościu i znowu zaczyna mi się tak naprawdę prawdziwy asasyn. I to jest to, co ty mówiłeś właśnie, Krystian, że oni troszeczkę to roz... za mocno rozciągnęli. Tak? Ta, ta mapa, jak na mojej, jest troszeczkę przeogromna, a tak naprawdę jeszcze nic nie widziałem, a już troszeczkę jestem tak no, znudzony. Mhm. Na pewno dla jednej osoby to będzie mega atut, a dla kogoś innego no, może to być kwestia sporna, tak, mieć dylemat taki właśnie jak ja w tym momencie. Zobaczymy, ja... jak będzie z Red Dead Redemption 2, bo tam też podobno jest przeogromna mapa. No mafa, tak, tak ale, o... ale, ale to jednak nie jest gra, która wychodzi co roku albo co dwa. To raz. Dwa, że jeżeli dają takie zajebiste elementy jak, nie wiem, no... Tak jak z tym koniem powiedzieliście z tymi jajami to, to w ogóle jest kosmos. To jest coś co, co jest po prostu coś innego. No i tam jest na pewno dobra historia, może nie rozpierdolona na tysiąca questów, albo przynajmniej ma to jakiś tam sens i wiem, że gameplay jest bardzo zróżnicowany. Tam się tam są bardzo zróżnicowane misje, ale E, w Assassinie e, Jedyne co mi może Podobać się to, to setting W tym nowym e, Tomku Właśnie ta Grecja, te, te wszystkie Te Olimpy, te pedały te, te, te, ci, ci bogowie, ok Widziałem, że walki z bossami mogą być dosyć ciekawe Znaczy nie wiem O jak mamy tutaj Wiesz, kategorię boss traktować Bo na to razie to jakieś ja z jakimś bossem takie... Nie walczyłem, nie? No, no, nie, no. ani jeszcze z takim nie walczyłem. No to, to, to z tymi bogami, jak tam będziesz walczył, na, na napieprzał się, to, to może być to ciekawe. No i właśnie e, właśnie. No to się... już w oryginie to było bardzo fajnie zrobione. To chyba jeden z takich bardziej zapamiętujących się momentów w ogólnie w tym no, no, Originie. No, no nie, bo, bo ten, ten Egipt to ogólnie nie, nie podobał mi się kompletnie ta, taki setting up. A stateczkiem fajnie się pływa? No pływa się identycznie jak w Origins. Może to właśnie to jest to, że ja cały czas jeszcze pamiętam jak fajną grą było Assassin's Creed Origins i jak bardzo mi się to podobało. To też było po części spowodowane tym, że to się zbiegło z zakupem Xboxa One X, więc wiesz, no jej super konsolę, no tak, nową grę, gra. więc wiesz, plus w plus zajebistości. No, tak, no dokładnie tak. Tak, tak. A tutaj w Odyssey widzę dosłownie to samo tylko więcej, mocniej i niekoniecznie lepiej, jeżeli chodzi o moje odczucia. No, ale na razie mogę w 15 roku nie będzie Assassina, no to się nie nie obrazisz. Bo nie, chyba, nie, nie, będzie, nie, chyba nie, nie będzie, chyba nie, nie, nie, będzie, się... e, nie, nie będzie. będzie. Nie, nie będzie. zapowiedzieli. Nie, nie będzie, nie będzie. No. Ale, no. a ja wam jeszcze powiem taką sorry, ciekawostkę. Znaczy ciekawostkę. Coś co zauważyłem, sorry Tomek, że, że, że, że wiadę w twój ten, ale ostatnio odpaliłem sobie Gadowora w ogóle tego nowego. I tam zobaczyłem, że walka jest kompletnie inna. Miałem wrażenie, że tam będzie trochę co innego, ale to jest w ogóle zupełnie co innego niż God of War. Fajne? fajny. Może ta walka jest dobra, bo ona jest dosyć wymagająca. Tam tarcza, miecz, blok, atak, blok, atak, unik, coś tam ok. Jest zupełnie co innego, bo jednak dla mnie God of War to był taki, taki kurwa, taki hack and slash, tylko nie hack and slash, po prostu pierdalanka Jakiś Devil May Cry, no jak Devil May Cry jak slasher, typowy slasher. Tak, typowy slasher. A tutaj, kurwa, dostaje jakąś walkę, jak, kurwa, w Dark Soulsie albo demon Soulsie, tak. I, no, ja nie mówię, że tak, to jest złe, tak jest. ale ja się pytam, na chuj mi to? Przecież ja mam tak, takie ale gry. ale tu ja teraz ci się chamsko wetnę i no. powiem ci e, daj szansę, graj dalej, jeżeli grasz i zobaczę że to dalej jest ten God of War, co był kiedyś, tylko jeszcze na większej kurwie. Ja miałem te same wrażenia, co ty na początku, Aha, jak dobra, grę. Okay, no. Trzeba przeczekać ten moment, jak zaczniesz odblokowywać zdolności, nowe ciosy, nowe ruchy, potem jeszcze nowe bronie będziesz sobie udoskonalał, nie chcesz ci nic więcej mówić. No, no. I będzie, Zobaczysz, tam będzie kratos w pełnej swojej zajebistości. I to będzie gadał i graj na dalej. pełnej kurwie, tak? Dobra, dobra. No, no, to, a, dokładnie. To, to chyba Możesz tu na okładkę dać. To, to, to, to, to, to, to, to, to no, będę musiał no. gadał no. na pełnej kurwie. Dobra. Eee, Tomasz co tam? Jeszcze chciałem... A dobra, kamienę. Możemy przejść na chwilę dla asesyna. No, mówię, jak coś tu... E, mnie zastanawia, e, bo czytałem dużo, że to strasznie długo się rozwija, że przez pierwsze 10 godzin sobie myślisz, że jakieś jest beznadziejna, że co to jest, że takie nudne strasznie. No to, to, też te opinie słyszałem No właśnie to, to co ja mówiłem to jest, to jest chyba właśnie odzwierciedlenie tego Co teraz powiedziałeś, że, że no już Jestem trochę w tej grze, no bo 10 godzin W grze to nie jest mało, no dwa Call of Duty Bym skończył w tym czasie Ej, ej, ej, ej na pewno nie nowe Na pewno nie nowe ej. Nie ma no, ale, ale no może rzeczywiście ta gra się w pewnym momencie rozkręca, tylko że to jest y, to, co na przykład z Rafałem y, na Messengerze pisaliśmy w poprzednim odcinku, powiedzmy sobie przy premierze, tak, przy recenzji The Crew 2, że, że Rafałowi się strasznie podobało i cały czas mi mówił, daj szansę, daj szansę, później się gra rozkręca, ale jeżeli początek gry cię zniechęca, no to i, i, tak trochę jest dziwnie, że grasz w tą grę, nudzisz się, nie podoba ci się, ale cały czas ty sobie, graj, będzie dobrze, graj, będzie dobrze. Nie? Dlatego te gry są teraz takie drogie, że jak wyjebiesz 300 stówy, to już po prostu, wiesz, nie rzucisz jej na półkę, żeby nie, nie wrócić. Nie? Chociaż od tego albo też Albo możesz kupić za Legro konto. No. no albo możesz kupić za Legro konto, chociaż ja miałem follow właśnie, przecież, przecież Przecież miałem się powiedzieć w odcinku, nie? No tak, asasyn za 9 złotych. E, po, po, powiemy wam, o co chodzi. Ja zapomniałem w ogóle całkiem o tym, ale, ale, ale, ale to później, później gdzieś w odcinku, żeby było ciekawiej. E, Tomaszu, co, co, tam jeszcze, co coś było jeszcze ciekawego? No nic, no, no nic, no pograłem sobie trochę w Forza Horizon 4, to już nie tak jak namiętnie jak, jak e parę dni po premierze, no ale to wiadomo, tak? Gry przychodzą i odchodzą. Aha. I oprócz tego, no, no nic więcej, tak? Okay. Trochę o... było spraw poza graniem, więc, więc zaniedbałem konsolę, ale jutro jest premiera Red Dead Redemption 2, więc wszystko wróci do normy spokojnie. Okay. Chciałbym... to tyle w Hyde Parku. Chciałbym tylko powiedzieć, że o Forge Horizon jeszcze dzisiaj powiesz. Jak najbardziej. Dobra, więc... Ale, ale, ale to później. E, dobra, słuchajcie, no to co? Przechodzimy do jakichś tam ciekawych wiadomości. E, czy ktoś coś ma? Ktoś chce zacząć? E, ja mogę tylko tak wrzucić szybko, że Metro 2033 jest na Steamie przez 24 godziny. Tak. I więc na pewno wiem. słuchacze odpalą to jutro wieczorem. I się to, no, to, no, to Więc, o to no, no, więc może nie wiem, na, mrej mrej na <laughs> albo coś. Wiedziamy. No. Na Facebooka może takie info albo coś. Nie nie nie, nie, nie, nie, po co to. Nie, niech się, niech się wkurwiają, niech się, <grym> <grym> nie, nie, niech się wkurwiają. E, Dokładnie, trzeba być, wiesz, szybszym i, i tutaj preorder kupić naszego podcastu, żeby, wiesz, na bieżąco też... Early access, to early po prostu, tak? Ale jeszcze powinniśmy, po, powinniśmy to jeszcze podzielić na części z mikropłatnościami albo dlc -kami. Chcesz kupić ścieżkę? Dokładnie, o tym pomyślałem, Rafał. O tym pomyślałem. Krystiana ścieżka jest w gratisie, a potem dalej musisz sobie dokupić do tego. ale to było to Tomek dołączył, on będzie delcykiem. Fizycznie? Słuchajcie, fizycznie jestem w stanie to zrobić, tak? że będzie tylko jedna ścieżka. świetnie, już od nas pomysł. Ty, Daliście tak. pomysł, zaraz inne podcasty o nas zgapią i koniec. Nie, no i tutaj już to mamy wiesz, patent jutro. Zanim, zanim opublikujemy, to to będzie już w patencie, nie martw się. E, ja bym <laughs> powiedział coś takiego, co jestem ciekawy, co Krystian na ten temat powie. E, mamy wiary nasze, kochane, które dosyć powoli się rozwijają, dlatego, że nic nowego nie wychodzi w tym momencie, nie w kontekście gier, tylko w kontekście sprzętu. Yy, gdzieś no, Tam tą, coś VR się tam... rozwijają jak trupy w The Walking Dead, chciałeś powiedzieć chyba. Wiesz, no ale na razie jest y, moim zdaniem cały czas y, trenowanie umiejętności tworzenia gier I, i to gdzieś tam obserwuję różnymi recenzjami, czy też tym, co Krystian opowiada, bo nie chodzi o to, żeby ten sprzęt był mocniejszy. To jest oczywiście też swoją drogą, wiesz, fajne, ważne, żeby tam była lepsza grafika, ale wciąż y, potrzebne są lepsze rozwiązania, żeby te gry były ciekawe i, i żeby to nie sprowadzało się tylko do jednego typu gier przy których nie chcecie się żygać nie? Jak siedzisz w kokpicie, powiedzmy, tam jakiegoś czołgu. Eee... No ja się cieszę, jak ci się wetnę też, hamsko, że ja się cieszę, że przestali robić tą tendencję, że, że dodawać do każdej gry chociaż jakiś malutki dodatek z VR, wiesz? Jakby to było najgłupsza rzecz, choćby chodzenie po domu w jakimś tam, kurde, nie wiem, grze Nie, Ale to bezsłowne dodawanie. to. już trochę przestali, tak? Nie reklamuje się tak co tego jest? teraz, no ale nie oszukujmy Czy, się, że jakaś tam yy, wariacja wariacja tego tego horroru, tak, gdzie, gdzie była, wiesz, tam jakaś strzelanka na szynach, czy, czy coś w tym stylu, to było spoko ale o czym innym chciałem powiedzieć Oculus Rift jako jeden z tych droższych i lepszych PC-towych odsłon Wiara? no jakiś tam czas temu został kupiony przez Facebooka, nie, to, to wszyscy wiemy hmm. No, i zostało zaprezentowane urządzenie yy, jako ten prostszy wiar, który ma właśnie zejść do poziomu, wiesz, cenowego, yy, właśnie, właśnie, podobnego powiedzmy, co, co Playaki, yy, PlayStation VR. Yy, nawet chyba tam jest yy, przez to, że, że idzie na niższych jakościach, to yy, najfajniejszy plus, czyli bezprzewodowa, yy, bezprzewodowy jest cały ten hełm. Yy, i okej, okay, to już było wcześniej, natomiast ciekawostką nową jest to, że jeden z właścicieli, poprzednich twórców tego, szokulusa, nie będę tam sypał tymi nazwiskami, bo w sumie to nikogo nie interesuje. Bez nazwisk, Rafał, bez nazwisk. Proszę, bez nazwisk. Odpuścił temat, pożegnał się z Facebookiem, nie podoba mu się kierunek, w jakim oni chcą iść, bo, bo on chciał to rozwijać. Oculus dwójka został skasowany jako projekt, a on wziął, no. papiery, wypowiedzenie. Nie? I, i, I tak to wygląda, jeżeli chodzi o rozwój, czyli wiesz, tańsze okulary, takie co Samsung robi, żeby wkładać telefon, albo takie co, yy, co gdzieś tam oni wypuszczą teraz jako tanie, bezprzewodowe ewentualnie zamiast telefonu, to, żeby te zdjęcia 3D, czy jakieś filmiki pooglądać sobie wiesz, z Facebooka i, i to jest główna jakaś tam przyszłość, w którą y, jeden z filarów będzie y, inwestował. No, pytanie, czy HTC będzie ze swoim wajwem też y, raczej utrzymywał ten poziom, czy, y, czy dalej będzie starał się coś rozwinąć. No i ciekawe, co Sony tak naprawdę pokaże w przyszłości, jak, jak będzie chciało jakąś tam kolejną generację y, ale Sony, Sony wypuszcza nowego vr Rafał. I to nie wiem, czy już nie wyszedł, ale A, zaraz to wiecie, się On jest tam delikatnie odświeżony, Ale to wiesz, to dla mnie to nie jest nowy wiar. To jest kolejna no nie, wersja, znaczy, tak jak masz PlayStation Slimkę no tak. czy coś w tym stylu, ale to jest ta sama generacja. On nic nie zmienia w podstawie, no nie, tego użytkowania, nie, nie, nie, nie, więc nie, nie. wiesz, usuwa jakieś tam błędy m, projekty, pro, projektu, który był wiesz pierwotnie i, i koniec, nie? To nie jest wiar 2. No I, I na to czekam, wiesz, co, co w tym kierunku pójdzie, no bo wiadomo, że tam by się troszeczkę lepsza optyka przydała, tak? Prze te ekrany. Tutaj technologia dużo wiesz, się zmienia na przestrzeni wiesz, z roku na rok i widzimy to chociażby po telefonach naszych, że to co wcześniej było wiesz, trudno dostępne, tak teraz wiesz, full HD, a za chwilę 4K w telefonach poniżej 1000 zł bez problemu dostaniesz i to na pewno by wpłynęło w tym momencie na te okulary. Nie? No, no. ale też myślę, że na razie nie ma takiej konieczności, żeby się w to pchać biorąc pod uwagę, że, że no, na razie jest po prostu jest odpowiednie pole do popisu wciąż jeżeli chodzi o tą technologię i, i tworzenie no, yy, gdzieś tam przy, przy okazji różnych materiałów przed Determation yy, można było spotkać się z opinią, że od chuja jeszcze mocy jest w Playstation 4 które po prostu trzeba umieć wykorzystać i oni właśnie to zrobią dobrze, nie? Ale... po podobnie jest z wiarą, pomijając samą kwestię. Ja już. E, no, e, Chodzi o to, że tak. I, jeżeli e, Dwie rzeczy. E, o Red Dead Redemption 2 czytałem, że są dropy na konsolach w niektórych miejscach. Więc ja myślę, że Rockstar już już po prostu wycisnął wszystko, co się da. Nie, nie wiem, jak te, te wszystkie Pro i te, i te wszystkie Skorpiony i te inne pedały, ale, ale z tego co się orientuję to normalny, w normalnych konsolach czasami są dropy w Red Dead Redemption, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, że Rafale no myślę, że, że, że, że VR jest akurat troszeczkę inną technologią i jest ciężej w... i myślę, że to, że to że gry na VRze najbardziej pokazują max konsoli jak, jaki można z niej wycisnąć. Szczególnie, że mówię, to muszą być dwa nałożone 60 sześćdziesięcioklatkowe obrazy na, na siebie, więc, więc to jest kurwa no, no po prostu kosmos. Jeszcze, jeszcze jest oddzielne urządzenie obok, które tylko i wyłącznie generuje dźwięk, żeby, żeby po prostu konsola miała więcej mocy dla innych obliczeń. Więc y, ja myślę, że to jest max i tu, tu potrzebne są nowe konsole. No. Ja, ja wiem, że na tu nie pro... są tu nie są potrzebne nowe konsole, Krystian. Tu jest potrzebne to, żeby Sony w końcu poszło po rozum do głowy, obniżyło cenę gogli do poziomu, powiedzmy sobie 599 zł, ale, żeby Install starają, Base... Trzy, no dobrze, ale to i tak nie jest taki miliony. poziom... No, no, no ale... No i powiedz mi, słyszysz cokolwiek o jakikolwiek grach na VR, PlayStation VR, oprócz tego Astrobota, co teraz wyszedł? Nic, temat umarł. Ludzie, no, którzy no, mają brywa, okulary brywa, brywa, kupione brywa, brywa, brywa. nie grają na tym, Ej, ej, sam pistolet kupiłem do Firewalla, okej? I ile po premierze ten pistolet kupiłeś? No brawo, Krystian. Wszyscy już ograli tą grę 15 razy. Wyszło <grym> teraz y, raz, że nie... to tam się nazywa. No, ej, ale jej się nie I ogrywa. Też... Tomek, to jest online. To jest jak FIFA. No dobra. Ludzie grają posłej, to cały czas. Do czego zmierzam? Nie wiem. Niech Sony opuścić. cenę do 599, tak? Niech no. ludzie to kupią, kurwa, z nudów. Po prostu tak jak ja nieraz mam co... Powtarzające się cykle, hmm, kupię sobie wiara, zobaczę ile kosztuje, patrzę 999 zł, za dwa miesiące patrzę Alegro, hmm, 699 zł i tak sobie mówię, kurwa, za 400 tak kupię, żebym chociaż tylko to miał, nie? I zobacz, wypuściliby za 599 z mówami, zostawia albo już jebać te mówy. Większość ludzi by miało te wiary i. Gier jest masa. Gier jest naprawdę dużo. Na jak ja przeglądam sobie PlayStation Store w poszukiwaniu jakichś ciekawych rzeczy, no to tam jest mnóstwo, od pierdółek debilnych po jakieś naprawdę ciekawe tytuły. I tym ruchem. Oni by zrobili świadomość ludzi, że ten VR nadal żyje, bo teraz już jest taki obraz tego VR, że on umarł, jest trupem, tak samo jak było kiedyś z PlayStation Move. No, no, ja to tak widzę i na pewno wielu słuchaczy i ludzi hmm. też to widzą, że PlayStation VR I umarło i tego nie ma. Statystyka jest tutaj najlepsza. Mamy konsol sprzedanych, nie wiem jakie były tam ostatnie dane, ale... PS czwórka jest gdzieś na poziomie, nie wiem, teraz 70 czy, czy, czy 80 milionów egzemplarzy. No tak, i wtedy tak będzie. no. Trochę strzelam, nie, ale gdzieś około 70. Na pewno jest. 80 50. słyszałem. ja też właśnie słyszałem 80, tak gdzieś pamiętam, tego nie sprawdzam akurat, ale wiarów mamy 3 miliony sprzedane info sprzed dwóch miesięcy tam z sierpnia. No tak było. No, i, i 3 miliony jest przekroczone, gdzie, gdzie to było na nowy rok y, dwa lata temu, czyli zaraz będą dwa lata pełne od premiery, nie? Które bańka poszła na premierę, potem przez te półtora roku powiedzmy sprzedali kolejne dwie bańki i, i cena no, oficjalna jest 1200 Zeta na razie, nie? Bo, bo tam 4, 300 dolarów obniżyli, i, i teraz się gdzieś tam trochę sprzedaje. No więc. Nie jest to ten poziom, co mówi Tomek i na pewno 600 zł by się tutaj spisywało. Pytanie no ale to, tylko, czy... Wiecie, ale, ale ten, te urządzenie jednak kosztuje. One cały czas kosztuje, przecież one jest stosunkowo stosunkowo Eee, Drugim pewnie urządzeniem do wyprodukowania i tak dalej. I, nie, ale ja się, ja się z tym zgadzam, tylko tutaj wiesz, stwierdzam fakty. Poza tym były promocje, gdzie można było, i to nie jakieś tam, że trzy sztuki na rzucone, ale można było już u nas y, w Cebulandii za 999 kupić zestaw Wiara nie? Eee... Jak, dla to, jak dla mnie problem wiara jest to, że jak sobie myślę o grach, ile takich porządnych gier mam do ogrania, to nie wymienię nawet na pracach jednej ręki takich typowo VR Sellerów, bo jest Resident Evil i tutaj się kończą moje pomysły. No tak, ale... Wiecie, tylko, tylko, tylko z drugiej pociekaj, strony... poczekaj. No. no dobra, no mów. Chodzi mi o to, że wiesz, z jednej strony to jest takie porównanie dosyć ostre mówiące o 80 milionach konsol. Tylko z 80 milionów PS4 to musielibyśmy wyrzucić z 10 milionów wiesz, osób, które po prostu przeszło ze zwykłych na pro, bo tak, bo gdzieś tam zajechali po drodze, bo mieli od premiery. Musielibyśmy wyrzucić z kolejne 10 albo 20 milionów, które kupują tą grę tylko dla FIFy, bo są tacy i nie mają żadnej gry innej i to najlepiej widać po prostu na tym, jakie gry potem masz na sprzedaż, wiesz, na serwisach jakichś aukcyjnych, bo FIFA możesz sobie wybrać jakieś 100 egzemplarzy, wiesz, od 14 do 17 roku i, i tylko to powiedzmy się tam sprzedaje, a resztę to ze świecą szukać. Eee, i, I zostanie ci tak naprawdę, że, że to jest, wiesz, realnych takich graczy, którzy w pełni wykorzystują tą konsolę jako główną, to, to trzeba odnosić gdzieś do poziomu sprzedaży wiesz, tytułów, jak horagraphy, jak Zam go do czy inne tego typu. I, I ci wyjdzie, że tam jest powiedzmy 30-40 milionów, czyli, czyli sprowadzimy tutaj google do 10% pokrycia na rynku wśród yy, nazwijmy to no nie każłali, bo nie możemy powiedzieć, że VR jest dla każuali. Ja się mogę założyć, że więcej osób ma ga ten Galaxy Gear VR do swoich Samsungów. No, niż jak był za darmo rozdawany, słuchaj do telefonu Sony. za cztery koła, no to kurwa się trudno dziwić, wiesz? E, dobra, i, i poczekajcie, no, ale bo... zobacz. i Na, na pewno zabiję, na softie no. zarabiają w tym momencie. No, ja, ja zmierzam do tego, żeby te Google naprawdę dali w niższej cenie, a zaczęli zarabiać na grach, żeby tej gier było więcej, żeby VR, temat VR odsony, znowu wszedł na, na głośniki w ogóle, żeby w internecie o tym było słychać. Bo e, mam przyjaciela, który zakupił sobie te gogle. E, co jakiś czas do niego przyjeżdżam i gramy sobie na VR. Super Hot VR to jest najlepsza gra, jaką grałem. E, jest. I ostatnio z nim rozmawiałem o VR. Pozdrawiam Cię, Adrian, że on już zapomniał, że ma Google, a to był taki, powiedzmy sobie, first adapter, taki early adapter, który był, miał miał bzika na punkcie VR. O, słuchajcie, on nawet Skyrim a VR grał a i w pewnym momencie miał też wręcz No dokładnie, więc coś jest na rzeczy, po prostu, tak, to tak chciałem powiedzieć. Ale Skyrim na VR'ze jest bardzo dobry. Eee, ja tylko chciałbym ci powiedzieć Kamilu, że ty nie wiesz, co jest na VR bo się tym tak nie interesujesz, bo z tego co tam powiedziałeś sobie o tym rezydencie, ale, ale na, nawet ten głupi Skyrim w to, w to naprawdę się fajnie gra, tylko to trzeba po prostu ogarnąć, do, poświęcić trochę czasu przy tym i ogarnąć. Superhot jest świetny, faktycznie jest genialny. Jest tamper, który jest rewelacyjny, ale to są takie gry niszowe, ale sprawdzające się na VR zajebiście. I nie będziecie słyszeć, kurwa, o Red Dead Redemption, czy o, Bóg wie, kurwa, jakimś ja w okraju. do Red Dead Redemption, wiesz, VR, nie, nigdy w życiu. No, ale, ale, żeby nie było, że, że VR umiera czy coś. Borderlandsy 2 zostały zapowiedziane na grudzień na vr -a. Fajnie na pewno będzie w to wejść, w ten świat Borderlandsa, Akurat świetnie to pasuje dla mnie do Wiara i napierdalać tymi spluwami w tym. Akurat setting jest genialny do Wiara. Ja właśnie widzę, że, że Dobra, to może kochaniutki, być dobre. nieraz się bawiliśmy w jakieś takie różne wiesz, pomysły, jakie dwie rzeczy muszą być w nowej generacji przez Sony wiesz, wypuszczone, skoro jeszcze nie zapowiedzieli, które. Które spowodują, że po prostu ta druga generacja jeszcze bardziej, wiesz, tam gdzieś wejdzie pod, pod ludzkie, nasze dachy, graczy. Ale chodzi ci o wiara? No, chodzi mi o Wiara konkretnie. No, na co się no, no no, zysku? Znaczy, ja obstawiam wiesz, no... pierwszą opcję, że będzie bez kabli, bo uważam, że mnie najbardziej by to rozleniwiało i, znaczy rozleniwienie by przeszkadzało w decydowaniu się na grę, że muszę za każdym razem to podpinać i się napierdalać z tymi kablami. Nie? gdyby to po prostu leżało. I tak mam. I tak mam. I mógłbym założyć, to, to, by było to od razu. Więc myślę, że znaczy, to jest ja... punkt pierwszy ja... w ogóle na liście, że pójdą w. Ja mam... Przewodową jakąś. Ja mam i możesz założyć rafale. To już już już, już dawno podpięte. To po prostu odpalasz i wkładasz. Ja tak mam, ale kable są faktycznie. Ale no, z drugiej strony, są, jak, jak nie, nie przy, będzie kabelu. nie przeszkadzały. Ty masz dysk podpięty do przedniego USB, kurwa, i ci wisi. A mnie to coś takiego przeszkadza. No, no więc, wisi. Wiesz, jeden kabel wisi, od Wiara wisi. Jeszcze kurwa, no, jeszcze no, huba sobie zainstalowałem no, do konsoli. A, a, a mi jeździ tak jak kurwa nie. robot i jak po prostu sprzątający, jak jakiś kabel leży, to chuj, zaraz by ten Wiary był rozciągnięty, kurwa, po całym salonie. No? Nie, no, nie wchodzi coś, coś takiego do tak, Gdyby tylko był bezprzewodowy, to na pewno, u... wiesz, zakładając, że dobrze by to oczywiście działało, no ale podejrzewam, że... Uderzacie, się... uderzacie w cenę, że to ma być tańsze, ale jakby to było na kablu, to to by nie było tańsze, bo... E... Znaczy bezprzewodowe, okej, okay, ale to wiesz, to nie kłócimy się, kiedy to ma wyjść, ile to ma kosztować, tylko yy, co jest takim, wiesz... Yy pro nowym rozwiązaniem, bo to, że tam powiemy sobie, że większa rozdzielczość, moc przerobowa to jest w ogóle oczywiste, nie? ale co należy zmienić w tym sprzęcie i co się zmieni w drugiej generacji. No, ja jak uważam, dla że... mnie to takie dwie kluczowe rzeczy, to po pierwsze żeby te soczewki w ogólnie żeby gogle w ten sposób nie parowały jak teraz, bo Krystian naprawdę Wątpię, że, że powiesz, że nie, nie parują, bo parują i to jest. Parują, tak. Oczywiście, tak. Ale z druga, przez pierwsze to... 10, 15 minut. Tomek, tak? Tomek, za dużo alkoholu się wydzielasz się przez y, te przez oczy. Zagraj na trzeźwo No to właśnie to wtedy nie, zobaczyć, nie powinno być pary, dobrze. tak? Nie, nie, bo w samochodzie też. Nie, jak, jak, wsiadasz, jak wsiadasz najebany do samochodu, to ci szyby parują, żebyś nie mógł prowadzić. To, to jest taki wiesz, mądry system. Nie, wtedy ja jeżdżę z opuszczonymi szybami. No. Nawet w zimę. Ale druga rzecz, bardziej ważniejsza od tych soczewek, to jest Zgadza ten room scale tak zwany, tak? tak? Czyli chodzenie po, po mieszkaniu, a nie, że ty, wiesz, półtora metra głowy obchylisz w prawo i już cię kamera nie łapie i wyrzuca cię z imersji tego świata, nie? Więc to powinni naprawić, to jako, nawet jako priorytet. No tak, tylko poczekaj, bo, bo ty wiesz, że na PCC te, te HT, HTC chyba ma cztery kamery dookoła, tak? Czy, znaczy, ja jakoś ja to tak, widzę, i poga, tam to działa tak, na... jakbyś chciał, Tomku. A, a tak, prostu... ale ja to widzę po grach, które są i na PC, i te same wersje są na PlayStation VR. Na przykład jak e, ten, to ta gra z tym robocikiem, Job Simulator, nie? No to... Grałem. To nie, są dwie ja, drem, zbyt, diametralnie dwie różne, gry, dwie różne gry tak naprawdę, bo na Playce stoisz jak kołek w jednym miejscu, tylko obkręcasz głową, a na PC możesz chodzić, zaglądać pod stoły, wszystko, wiecie. Muszą zrezygnować z okay, śledzenia kamerą. Się, nie, się nie, ten pomysł, nie, to tomu, nie, nie zgodzę Tom, się Christian, ale pomysł jest Praktycznie... dobry. Pomyśl obracałem in... się w 270 stopni w tym. Ty, dobra, ale spójrz na to nie przez pryzmat tego, jak to zrobisz, bo ty nie jesteś tam inżynierem, tylko, że po prostu inne rozwiązanie wprowadzą, które nie będzie no, powodowało konieczności zakupu w ogóle dodatkowego, zbędnego całkowicie akcesorium, jakim jest kamera, montowania tego byle gdzie, bo nie każdy powiedzmy ma ochotę, żeby mu coś takiego siedziało na telewizorze, tak, i, i kolejna jakaś rzecz, która przeszkadza, kolejna jakaś komplikacja, no, żeby po, po prostu bez panie, kamery to działało ja uważam, że na pewno jest jakieś rozwiązanie tylko być może na razie jeszcze wiesz, nieodpowiednie, które bez kamery też to pociągnie na jakieś tam czujniki, żyroskopy i tak dalej Okulus teraz już odtworzyć. pokazał tą wersję Go co, co ma wbudowane hmm. tam chyba ileś dziewięć kamer w ten w gogle i po prostu pozbawia się zewnętrznego tego zewnętrznej kamery i no to, to działa to, to, dokładnie, no bo to tak samo wiesz dlatego został skasowany, no nie, nie, nie o tym on mówił akurat. O innej rzeczy mówimy, Krystian, wiesz? Wiem, nie was. Jest to jakieś rozwiązanie, no bo wiesz, mapowanie, powiedzmy, na kilku kamerach 3D, ale takie nie służące do wyświetlania grafiki, tylko do orientacji w przestrzeni to, to, to jest dosyć już takim standardowym rozwiązaniem, które wiesz pozwala szybko złapać wiesz, odległość od różnych punktów. Te, te nowe generacje, wiesz, tych odkurzaczy to mają, wiesz, telefony w tym momencie, wiesz, większość, nawet po tam 600-800 zł. Wiesz, wszystkie po dwie mają kamery lub więcej. i, i dzięki temu bez, bezbłędnie gdzieś tam oceniają odległość od ścian i to, to, to jest, wiesz, do zrobienia, nie? Żeby na początku on sobie, wiesz, zeskanował wszystko, mając kilka kamer na tej yy, czaszy sobie hełmu i, i potem sobie ogarniał. Jest to jakaś jedna z propozycji, no w każdym razie rezygnacja z dodatkowej kamery i możliwość yy, zapierdalania po mieszkaniu, gdzie ja to sobie wyobrażam w ten sposób, że gra mogłaby podsuwać, powiedzmy, nie wiem, yy, w mapie, że, że tu masz tą przeszkodę i że, wiesz, nie wleziesz na stół czy na krzesło, yy, bo bo on gdzieś tam będzie miał je zmapowane, to też byłoby spoko i byłoby wykonalne, gdyby po prostu sama, same Google miały te kamery. Nie? Jest to jakiś tam kolejny ruch. Czyli Krystian zakochany jest w obecnej generacji, nie widzi niczego do zmiany, a my. Nie, no poczekaj, nie, nie, nie, nie, nie, spokojnie. K kabel kabel by był w, w porządku, tylko bałbym się o ładowanie, ile ten wiar na bani by wystarczył to raz I bałbym się, że jakieś baterie się spierdolą za rok i muszę i będę grał później już na kablu, bo nie będę mógł tego wymienić. Ale, ale, ale, jeżeli by to było dobrze rozwiązane. Ja tylko ewentualnie. E, ja mam wrażenie, jak grając na wiarze, że to, że gram na jakimś kine, kineskopowym telewizorze, więc coś zrobiłbym, żebym poczuł się, jakbym grał na jakimś HD, full HD, żeby ta ostrość była troszeczkę lepsza i wiem, że to jest uwarunkowane goglami, bo widzę ten obraz e, i wiemy, jak to wygląda. Po prostu niech mi zwiększą rozdziałkę cokolwiek, żebym nie miał wrażenia, że gram na kineskopie. Nie zawsze, ale w niektórych tak yy, czasami mam takie wrażenie, że kurczę, przydałaby mi się większa ostrość. Może jest to wina konsoli, ale... A wiesz co już możesz z... zrobić? Możesz przejść na PlayStation 4 Pro i będziesz miał większą ostrość, bo miałem porównanie, kumpel właśnie Adrian zmienił sobie konsolę i rzeczywiście gry dostają takiego małego kopa i w rozdzielczości i w tym jak działają i to jest hmm. fakt. No to może tak. To, to w takim razie za dwa lata się przekonam jak wyjdzie piątka. E, tak, e, dobra. E, e, Rafa, ale starczy tego wiarowego wątku, bo są jeszcze różne wiadomości. Słuchajcie, nie, ja, poróżba... ja już newsów nie strzelam, chyba idziemy dalej. No do, do, to, że ty nie, to. to Rafa, no to, sorry. A nie, to Rafa, nie, no to nie, to już możemy kończyć. No chyba żartujesz. E... Ja było chciałbym... nam Miło to był 120, który powiedziałeś już, który to był odcinek, czy w tym razem no, widzisz, zapomniałeś? kurwa, nawet nie, że to odcinek tak grywasz. Tak, jest, nie powiedziałeś, który, nie powiedziałeś. No, a no to ja no, powiedział, a ty mnie tak słuchasz. Dobra, mniejsza. To słuchajcie, chciałbym się trochę zatrzymać na Netflixie i na dwóch serialach, które zostają anulowane. Iron Fist, no to może było do przewidzenia, ale Luke Cage, ja jestem po prostu w lekkim mindfaku czy ktoś dla ja mnie to też był gorszy serial. E, e, ja mogę się powiedzieć o plotkach dotyczących anulowania tego serialu. Okej, okay, Kamil jedziesz? E, bo coś czytałem, że e, przedstawiono plany na, trz na trzeci sezon w wersji 13 odcinkowej, ale Marvel powiedział nie, nie, nie, będzie 10 odcinków. I na to spróbowali to zrobić na 10 odcinków. Ale to co zrobili, kazano wyżyć do kosza, bo się nie podobało. I tam nastąpi jakieś spięcia na tej linii że co tam ma być, to nie ma, mamy 10 odcinków, ale wasze 10 odcinków jest beznadziejne. Ale mówią, nie, nie, w 10 odcinków nie zmieścimy tego jak chcemy. No i weszło na to, że się nie dogadali i anulowali. Takie są plotki, inne plotki są po prostu dlatego, że Marvel nie chce, że oni mieli Look Cage'a, bo mają tą swoją platformę, w sensie, że Disney będzie robił tą swoją platformę i że tam mają wszystkie seriale Marvela, ale... Nie, nie wiadomo jeszcze, nie, nie widziałem żadnego potwierdzenia, bo z Iron wiadomo, że mogło chodzić o poziom. Od Luke Cage'a przyznam się, że odpadłem, ale oglądałem pierwszy sezon tylko i cały jeszcze, bo nie dałem rady, bo dla mnie to był taki typowy średniak. Po trzech odcinkach ten sobie spokój, że że drugi sezon jest trochę lepszy. Chociaż jak teraz porównuję z Daredevilem, to jednak zdecydowanie Daredevil jest o trzy półki wyżej niż ten, przynajmniej pierwszy sezon Luke Cage'a. Tak samo Defenders i Jessica Jones to postać jakoś mnie nie przekonało. RFale, bo ty też mówiłeś o Luke Cage'u, że to cię nie dziwi. No nie dziwi mnie, bo dla mnie ten serial miał węższą grupę docelową. Tak jak cały ten jego klimat w tym Brooklynie i wśród czarnoskórych się dosyć mocno opierał, tak uważam, że i dla nich był najbardziej interesujący i do nich trafiał co prawda nie znam żadnego, ale, ale wiesz, przeczuwam, że jednak miał swoich fanów mm, ale poza tym klimatem to w ogóle do mnie nie trafiał, nie był uniwersalny w żaden sposób i yy, bo Iron Fist to w ogóle porażka, to wiesz, to tam, tam wszystko było złe i, i nie ma coś do niego wracać w Look Cage'u były fajne elementy, ale, ale cała jego taka ślimacze tempo, no nie, ja też odpadłem na nim, nie Pomimo, że, wiesz, starałem się naprawdę wszystkie, wiesz, yy, tematykę Marvela i, i tych Chirosów i tak dalej, to zawsze, wiesz, no, największe shity testowałem, kurde, i, i męczyłem, i, i akurat Luke Cage był po prostu zbyt ślimaczy na to, więc mnie wcale nie dziwi to, że odpadli lepiej, niech się skupią, wiesz, na tym, co mają, niech ewentualnie wróci sobie Luke Cage, jak będą robili, wiesz, Defendersów, powiedzmy, drugą serię kiedyś, no to proszę bardzo, albo wymyślą może coś, coś lepszego, ale, ale jako odrębny sezon, nie wydaje mi się, żeby coś. Ja też słyszałem, że mam powstać coś takiego jak Heroes for Hire. Tak, to. Ale... To ma być włączony serial Lucida i Anvisa jakiś, ale nic nie wiadomo. Ja wiem, że oni licencję jakąś kupili i będą chyba swoje robić. Ja w ogóle mam wrażenie, że, że te seriale tam jeszcze ten pani szercały, właśnie Daredevil i Jessica, one się będą pomału kończyły, wydaje mi się, i. Coś mi się wydaje, że, że też Marvel po prostu będzie sobie, no dobra, e, panie Netflix, wypierdalaj, bo to są nasze postacie i już więcej uważ ich nie będzie. No, aku, e, to jest tak, że Netflix ma prawa do tych postaci, nie? Do tych, co czyli do pani Shera, Shara, do Jessica, mhm. Luke Cage'a i Ronfista, ale do nowych raczej nie. Zresztą Netflix wydaje się, że skupia się już na DC, bo właśnie teraz pracują tym serialem Titans, on tam jest już emitowany, a ale tego, to, nie jest, co... to nie jest Netflixa. Ja, tak, tak, ale Netflix się dokłada do tego serialu. No i właśnie tego Wiesz, serialu... Wiesz, to jest to takie, typowo takie Netflix Original, niektóre wiadomo, nie jest typowo Netflixa, mhm. ale Netflix dokłada, dokłada pomocy. No okej, okay, no. I ten Titans to dzisiaj zobaczyłem na skina, gdzie Netflix chyba przypadkowo się wygadał, bo był film, który... prezentacja Netflixa na listopad i nie było Titans. Ale w jakimś komentarzu padło pytanie, kiedy tańcząc na Netflixie, czytałem, chyba. Netflix i, i przeczytałem odpowiedź oficjalną Netflixa, że 1 tak, pierwszego, pierwszego listopada. Nie no. wiem, czy to jest fake. Spytałem no, na Twitterze Netflixa, ale mi nie odpisano. Nie wiem, może później mi odpiszą. że Właśnie 1 no. listopada ma dojść i to jest według mnie ciekawa premiera, bo no... Dobrze to e, Zwiastony tak. wyglądały beznadziejnie, ale to, to już jest emitowane. I pierwsze odcinki podobno są bardzo dobre. Ja więc... też słyszałem, że są bardzo dobre w tak. ciężkich, mrocznych klimatach mm -hmm. i bez zbytnego tak. I ogólnie to jest o DC, nie? więc tak mi się wydaje, że to dobra, Dis Dis dla mnie. Disney, Disney robi swoje i Net Netflix mówi, dobra, oni robią swoje, będą, będą chcieli wiele robić, a z kolei te całe Arrowverse, Arrow Flash, Super Gear, Ta, West, czy inne tak, te gierne, są tak, takim tak. poziomem... Uł... No to są takie... I... tak sobie on pewnie DC ten Netflix zrobił tego Daredevil'a, zrobili Jessica Jones, Pani Shera. Oni umieją w komiksowe. I tak mi się wydaje, że ta współpraca Netflixa z DC teraz się... będzie coraz intensywniejsza. Nie mi się to podoba. No i oni tam właśnie wykupili jakieś prawo do, do, do jakiegoś innego uniwersum. Nie pamiętam dokładnie do czego, bo w ogóle jak o tym przeczytałem, to nie wiedziałem o co im chodzi. Ale oni wykupili do jeszcze jakiegoś innego uniwersum, w którym są jeszcze inne postacie. Nie są tak znane jak DC i Marvel, ale, ale też są tam jakieś te postacie. I chyba na powiem, tym będą nie. się skupiać, na jakimś swoim czymś tam. Chuj wie. No eee, dobra, to tyle. Słuchajcie, czy wy macie jeszcze jakieś ciekawe wiadomości i chcecie się czymś podzielić? Nie ja no mam jeszcze... szybkiego, Ola. powiedzieć jedną no, rzecz, że Xbox, Game Pass wchodzi teraz na PC -ty i będzie to usługa tak. ujednolicona. Z jednej strony fajnie, a z drugiej strony mnie to kompletnie nie dotyczy, no bo i tak dalej będę grać na konsoli. Ale pytanie mam do, do, do was, tych, co macie komputery teraz. To ja mam tak, tak, ja, te ja maszynki. I co, i, i teraz tak, yy, chcecie mi powiedzieć, że będziecie co miesiąc płacić abonament za dostęp do gier, kiedy możecie każdą grę spiracić? Ja i Kwestia tak na pewno nie będzie, wszystkie. to się gwarantuje. <grym> to się gwarantuje. <grym> ja wszystkie gry kupuję legalnie, chyba, że jest to jakiś starość, który jest kopiony legalnie i tak mi nie działa, wtedy pobieram starocia, żeby sprawdzić, czy mi w ogóle działa. No dobrze, ale Przez zęby, ale fajnie, że wchodzi ta usługa na pc No bo to jest kolejny abonament. Bo ja czytałem, że może wejść. Tak, o to mi chodzi, że prawdopodobnie wejdzie. O Steam'a, Origina, Uplaya, czy coś jeszcze, no to będzie już chyba piąty abonament, nie? Ja tyle, ja dla Forza Horizon mam to i tak przedłużony już do końca roku. Tak więc jakby to weszło, to ja na pc mam spokojnie w to grać. Jeżeli ta cała biblioteka z Xboxa. Będzie również. tych wszystkich cała oferta Game Passa, miała ja być na PC, to jestem ustawiony do końca roku, w co i jeszcze dłużej. Tak więc mi to bardzo pasuje. Ja Moja kubka wstydu jest znaczy, wielka ja jak biblioteka myślę, Jedi. Tak więc spokojnie nie jak wejdzie ta usługa na pc PC-ty, to, to, to może będzie Microsoft dodawał troszeczkę więcej gier na PC, takich stricte PC-Towych, e, a można to połączyć z tym, że, że po jakiejś tam kolejnej aktualizacji będzie dodana obsługa myszek i klawiatur na, na insidersi, już chyba to mają, ja, ja chyba też to mam, ale no nie mam w domu takich dziwnych, archaicznych urządzeń jak klawiatura i myszka, ale wyobraźcie sobie, że wiecie, jest usługa Game Pass na PC-tach i dodają Age of Empires do tej usługi i automatycznie na Xboxach możemy sobie grać podpinając myszkę klawiaturę, tak jak na pc PC-cie. No, jak bo... idzie to w tą stronę, będę ciekawie na to patrzeć. Jak mówię o takich rzeczach, to ja się jeszcze, nie pamiętam czy wtedy, wtedy jeszcze byłeś, jak mówiłem o, o przejęciu przez Microsoft Obsidianu pamiętam, że miałeś problemy technicznie, nie pamiętam, czy zostałeś ostatecznie a wtedy jeszcze? Nie, to był Rage no. po prostu no. mi się nie chciał. <śmiech> no, to w wiem, <śmiech> że absolutnie to, wytę, to są wytę, no? klasyczne RPG, nie? Pilarsy między innymi. I wiem, że Microsoft, Microsoft tego typu gry popularyzował. A wiadomo, że takie klasyczne RPG to są głównie domeny PC-towców. Więc to też może być jako połączone, że Microsoft uderzy z grubej rury, że, bo wiadomo, dla nich to nie ma znaczenia, czy kupić gry na, na Windowsa, czy na Xboxa więc to nie mogą mieć z grubej rury. Wrócić pełno eksów i no spokojnie, spokojnie to może im się zwrócić, szczególnie jeśli ten Game Pass będzie w pełnej ofercie no wow. dobra, skoro już weszliśmy na te jakieś wow. historie pz i Xboxy, to ja otwieram kolejną puszkę Pandory, bo i tak nie mamy dzisiaj żadnych ciekawych recenzji. Eee... <laughs> dobra, no. cały Rafał. No? Słuchajcie, gdzieś, gdzieś tam mi świta pomysł mocno z tyłu głowy nad wymianą laptopa. Obecnie on służy dosłownie tylko do nagrań i raz na dwa tygodnie odpa otwieram ekranik, włączam, aktualizuję jakieś tam syfy, co się pojawiają. I i to po co Ci lepszy w takim razie? E no właśnie po to, że mógłbym ograć sobie parę tych gierek, które są xboxowych, e jednocześnie mając tego e peceta mocniejszego, być może czasem sobie z Kręcić może jakiś filmik czy coś w tym stylu, bo, bo, bo czasami też takie rzeczy robię, bądź robiłem, jak jeszcze to gdzieś tam Robiłeś było w słabszych prędzej. jakościach, prędzej robiłem no i do tego kwestia gier no troszeczkę to wszystko poszło w takim kierunku, że, że około 5 tysięcy jest kilka propozycji tych gamingowych laptopów, które no bądź co bądź potrafią spokojnie powyżej 30 klatek, a, a często i w 60 Full HD odpalać mocniejsze tytuły wiadomo, że no tam zawsze wychodzi w kilku wersjach, tu z i5 tu 8 albo 16 giga tam dyski sobie możesz skonfigurować i tak a dalej. jakieś czary no dobra, Ta, ale, Rafale, ale, ale, ale przejść do rzeczy. Tak, czy tutaj kolega pecetowy, bądź Tomek, który też ma towarzystwo jakieś tam gireczkowe. Ja Macie, też mam kurwa peceta. Ale dopiero, mnie to, interesuje pecet, ja tak mnie PC interesuje bezpośrednie doświadczenie z laptopem gamingowym. możliwie. Ale ja mam, tam... ma, mam gamingowego laptopa. Ty nie masz gamingowego laptopa. Mam kurwa. No to ja się no. nie wypowiem, bo ja mam socenarkę. No i chuj, e, no, widzisz, no, no. a ja mam. Mój laptop kosztował 1000 funtów. I co teraz? No i, no 6 lat temu. Brzmi jak 6 lat temu, czyli jest dawno nieaktualny, no. No dobrze, no ale, ale kupiłem sobie później pieca. E, Rafale, po trzech latach zauważyłem, że już niektóre gry nie chodzą, ni, zaczynają mi nie chodzić. Po prostu się nie włączają. Albo, dobrze, włączają się, ale są niegrywalne. Po trzech latach, dobrze, po trzech, pół i pół, dobrze, do czterech lat ewentualnie już nie możesz w coś grać. Bo już komputer jest za słaby. Jeżeli kupisz sobie laptopa za 5000 zł, złotych, to, to mówię Ci ze swojego jasnego doświadczenia. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Wolę to jednak rozdzielić. Wo, tak, tak sobie teraz pomyślałem, że też będę zmieniała laptopa. I będę brał sobie laptopa, który ma dobry procek, może mieć zintegrowaną kartę, mam na nią wyjebane, ma mieć po prostu dobry procek i SSD to chyba dyski są w standardzie. Po prostu on ma szybko zapierdalać mi po necie i wszystko, wszystkie operacje, co chcę na nim robić, ma mieć szybkie. Ale grafika niech idzie w stacjonarkę, bo naprawdę... Dobra, cenie... ale ja stacjonarki w ogóle nawet nie biorę pod uwagę. To... Ale właśnie czemu w takim razie? No bo nie No kurwa, siedzisz w tak w tym taką. kącie, wiem w jakim ty pokoju teraz nagrywasz, możesz sobie pierdolnąć, bo masz chyba biurko, walisz sobie stacjonarkę i masz, siedzisz jak normalny człowiek, a nie zgadzony, Ale nie, kurwa, nie, nie, nie, jeżeli, jeżeli cokolwiek mam je przekonać do tego, żeby wyłożyć y, piątkę, a nie powiedzmy tam, wiesz... Y, Ale to nie musisz piątki, za trójkę masz już człowieku przycinaka. Dobra, nieważne. Z ogólnie, monitorem. Żeby... Cudownie, zajebiście, ale jeżeli cokolwiek mam je, wiesz, do tego przekonać, to nie to, żeby to stało na biurku, tylko to, że będę mógł go w razie potrzeby zabrać pod pachę i, i gdzieś tam będąc nie w domu, właśnie też sobie pograć, bo takich sytuacji mam od groma, nie? I y, szkoda mi trochę tego czasu, że, że wiesz, nie jestem w domu, jestem w jakiś tam sposób zobowiązany, żeby, wiesz, y, nie wiem, jeszcze tam zaczekać na kogoś albo coś, albo coś i, i wtedy bym sobie chętnie odpalił jak nie Switcha, bo jakoś Switch mnie nie przekonuje, to na przykład właśnie lapka i w coś tam pograł nie? i to jest taka eee, rzecz, która powiedzmy dobrze, jest polega. warta dla mnie dopłaty bo jeżeli nie, to w ogóle nie widzę sensu, wiesz, przestawiania się nawet z tego, co mam teraz, bo, bo, bo w ogóle nie czuję takiej potrzeby, Dobra, jak to, widzisz, sobie radzę bez, to, bez laptopa to powiem Ci dwie rzeczy pierwsza rzecz, to jest taka, że ja mam jakiegoś tam XPS-a 17kę 17 cali w nim mam i ten obraz jest dla mnie idealny ten laptop jest duży ale ten obraz jest dla mnie idealny. I powiem Ci szczerze, że jakbym miał grać na 15, to bym pierdolił i nie grał na 15, nie, okay, bo To ja już jest uważam, dla mnie za jest okay. mała. To ja też się tak, zgadzam, że ale... laptop 17 cali jest zajebisty. Ale 17 nie jest mobilna, bo jeżeli Ty chcesz faktycznie kupić, nie wiem, Alienware'a, to Alienware y jest nie są mobilny. Duże, no, ale to jest nie, nie Mój laptop jest w kurwe ciężki. Powiem ci, ja że Ja wszędzie mam jeżdżę 6... samochodem, to mnie w ogóle nie interesuje, to jedyne co to, że ja zamykam klapę i go wrzucam do bagażnika, ja wszędzie jeżdżę samochodem, to nie ma dla mnie żadnego znaczenia, że, że on waży kurwa 2 kilo, czy 3 kilo, czy ma 17 cali, czy 15, to jest argument... Powiem Ci, że jeżeli wezmę swojego laptopa na kolana i pół godziny obejrzę sobie film, to już mi noga drętwieje, bo ten laptop niestety kurwa jest ciężki, bateria jest chyba 6 czy 8 komorowa, ona jest w kurwę wielka, znaczy może nie w kurwę wielka, ale, ale po prostu ma dużo tych amperogodzin i powiem Ci szczerze, że, e, że dla mnie taki laptop nie jest zbyt mobilny. Mobilny w sensie mobilny, że idę gdzieś bez baterii, bo szczególnie te wszystkie e, zajebiste właśnie laptopy Alienware i ogólnie te mocne one wytrzymują dwie godzinki i to kurwa z pocałowaniem w ręki dziękuję i do widzenia. Jezus, kim wy się staliście, jak ja nie nagrywałem? No, Aż więc, mi głowa boli od tego, jak Dobrze, więc... więc ja wam powiem Rafale, no, mówiąc, moje... bo nie mamy czasu. Rafale, niech powiedzą o, ja o, o tej padlinie. Ja, ja tylko powiem moje zdanie o tym, co usłyszałem w tym momencie. To jest tak. To jest, granie na laptopie gamingowym to jest tak, jakbyście pojechali sobie do Tajwanu. Na ulicy byście sobie znaleźli najładniejszą prostytutkę, jaką tylko możecie. Poszli z nią do hotelu, zapłacili jej siano. Po całej zajebistej nocy swojego życia żegnacie się z nią. Ona wychodzi, drapiąc się po jajach i tak tyle wygląda w tym granie na Nagranie na Ale Ja z, z własnego doświadczenia odradzam ci. Naprawdę ci odradzam. 6 lat 6 lat mam ten laptop jest zajebisty ale nigdy więcej już nie kupię tak mocnego do laptopa, bo mi szkoda pieniędzy, bo, bo wiem, żebym miał kurwa takie przycinka, że to szeroki. Szkoda mi pieniędzy. Dobra, lecimy ja, dalej. Dobra, dobra, dobra. E, lecimy dalej. E, teraz słuchajcie, słuchajcie... Idziemy dalej. E, dla mnie. Z mojego doświadczenia, moim zdaniem pedał pomysł. Zrób jak uważasz. Kup, zobaczysz za parę lat, powiesz a Krystian miał rację, mogłem tego tą stacjonarkę. Chuj. Dobra, e, nieważne. E, teraz słuchajcie, bo miał być w tym odcinku poradnik. E, Tomku, bo ty jesteś pomysłodawcą tego. W ogóle powinniśmy mieć kącik cebula. Cebula-kącik. Więc Tomku. Tak, kącik ogrodnika. O, o. No. Tomku, więc powiedz nam, jak można kupić Asasina Odyssey za 9 zł? E, więc tak, witajcie w moim kąciku ogrodnika. E, dzisiaj powiem wam, jak właśnie kupić najnowszą grę za psie pieniądze. Wchodzicie na Allegro, wyszukujecie sobie sprzedawcę, który ma praktycznie najmniej sprzedanych gier cyfrowych, czyli czytajcie konta, dostęp do kont, e, oraz jak najmniej opinii. To świadczy o tym, że jest to jeszcze niedoświadczony handlarz. E, po zakupie dobroci konta, Poczekaj, poczekaj poczekaj, poczekaj, poczekaj, poczekaj, ale, mhm. ale to tro trochę jest ryzyko też z twojej strony, jeżeli ktoś ma mało komentarze chyba, tak? <głos> Mówisz o ryzyku, kiedy kupujesz coś nielegalnego na serwisie, który powinien to dawno zablokować. Okay. <głos> za 9 złotych, tak, no no będzie. Już widziałem za 7 też w ogóle. To, to jest <głos> jest za... to ryzykowne. Dobra, eee, No i słuchajcie, i logujecie się tymi kontami na swoją własną konsolę, Wchodzicie na komputer, logujecie się tymi samymi danymi na to konto, wchodzicie do ustawień, zabezpieczeń, wpisujecie swój numer telefonu, zmieniacie e-maila, aktywujecie swoją konsolę jako domową i w ten sposób macie tego sprzedawcy konto jako swoje własne i macie grę za 9 zł. Oczywiście tutaj teraz, żeby hejt się nie posypał w komentarzach, zrobiłem to tylko z nudów i bo mogłem i bo chciałem spróbować, a ja jestem osobą, która musi wiedzieć większość rzeczy, które są, jeżeli chodzi o konsole i gry, dlatego postanowiłem coś takiego zrobić i to zadziałało. E, oczywiście to jest tylko jako ciekawostka, nie namawiam do niczego oraz tak. nie ponoszę odpowiedzialności, ale da radę takie coś zrobić, więc, więc jest, koniec je, kącika ogrodnika. Yy, yy, tak, yy, więc yy, ja tylko chcę powiedzieć, bo Ty komu mówisz, że tam... Yy... Możesz grać na x, x, ale niestety bez internetu, tak? Znaczy tak, no, no polega cała procedura na tym, że logujecie się na koncie, które dostaliście, włączacie grę, wyłączacie kabel od internetu, przełączacie się na swoje konto i wtedy gracie w całą grę offline. I no to jest tak, jak wszyscy wam tam będą instrukcje wysyłać, jeżeli kiedykolwiek kupicie takie konta, do czego nie zachęcam, eee, ale ja wymyśliłem lepszy sposób, jak po prostu miesiąc na <śmiech> ja własność. I więc... <śmiech> Dubek, to to może, z, z, może jakąś zapowiedź zrób do kolejnego odcinka, tak? Rolnik sam Ale wiem, jak zrobić cebulę z cebuli na przykład, albo jak szczypiorek o, wyjąć z cebuli. O, o, dokładnie. Okay, no, ja no, w, zaraz, w przyszłym odcinku może Wam powiem, jak, jak na Switchu grać za pół darmo. To O, to słuchajcie. Widzicie? widzicie, ale e, tylko, tylko w następnym odcinku Tomka ścieżka będzie niestety płatna. Więc to będzie reakces e, Dobra, e, więc. Ej, bo będą kupować zalegry. Słuchajcie, więc pielenie z Tomkiem nie? E, Dobra e, To też to tyle ch Chciałem żebyśmy o tym wspomnieli bo, wspomnieli bo o tym miało być Dobra, słuchajcie, koniec newsów Bo musicie powiedzieć o tych samochodach Co tam wyszło ostatnio jakieś tam brum, brum. E, sprzedaż, sprzedaż Ja tylko wrzucę do sprzedaży Więc słuchajcie, pierwsze miejsce oczywiście co Call of Duty Black Ops 4 e, Drugie miejsce ma FIFA 19 Trzeci to jest Assassin's Creed Odyssey Czwarty jest Spider-Man E, piąta jest gra, o której zaraz powiemy e, szóste to jest LEGO DC Super Villains e, Siódme jest Super Mario Party, ósme, szkoda, że dopiero na ósmym miejscu są Kalibur 6 e, które, które, które które kurwa muszę mieć e, dziewiąte to jest Crash Bandicoot Insane Trilogy i 10 to jest Shadow of the Tomb Raider boże, jeszcze ludzie w to grają A, ja chciałem, ja, tak w sumie wspomnę że Shadow of Tomb Raider strasznie strasznie tanieje, już teraz chyba można no, nówkę chyba za 150 zł kupić. Za 150 zł można... Na kupić konsolę. Półkę. A, na konsolę, e, no właśnie. E, no to tak, faktycznie tanie, faktycznie tanie, ale też, też, też, kurwa tam nie ma internetu, ale wcześniej też nie było. No, no dobra, no to jest oryginały to, już oryginały, nie macie Czas Czas tego to jest Red oryginały Redemption za 9 zł bo mam tyle akurat znalazłem przelicłem. ale to jest ty tylko to, na Xbox gdzie. ty to możesz jeszcze bardziej wygodnie zrobić bo ty możesz sobie po prostu turecką wersję kupić za tańszą walutę, no, to, to nie wiedziałeś, że takie rzeczy na Playstation możesz robić? E dobra, bo przyszł... w przyszłym sezonie ogródka. <grym> to, to by, to dobra, dokładnie. To, to, to pomalutku, spokojnie, pomału, nie, niech tam coś mają. E, e, czekajcie. E, dobra, więc słuchajcie: e, Black Ops się fajnie sprzedaje Soul Premiera. Podobno dobrze. Eee, dobra jest to część po tak długiej przerwie. Tam było, że jeżeli chujowo się sprzeda, to będzie koniec marki. Nie wiem, nie wiem, ósme miejsce to nie jest zbyt dobre miejsce jak na premierę. No zobaczymy. Eee, mam nadzieję, że nie będzie tak źle, jak się wydaje. Eee, mały budżet tej gry i tak dalej. E, a, a, coś jeszcze chciałem powiedzieć, chciałem jeszcze powiedzieć o tym, że Microsoft chwalił się ostatnio takimi wynikami, że ich konsola strasznie dużo zarabia pieniędzy sprzedaż, szczególnie konsol e, Microsoftu e, ostro, ostro przyspieszyła w jakimś tam ostatnim roku fiskalnym, czy w jakimś tam ostatnim kwartale, czy w czymś tam e, ja w ogóle bardzo się cieszę, że, że Microsoft idzie do góry, ze względu właśnie na tego swojego genialnego dla mnie Xbox Passa, którego kurwa od razu bym miał, gdybym miał taką możliwość i ze względu na tą politykę, że tam otwarte wszystko to, że, że macie ten jej, jej akces i w ogóle, że, że po prostu, nie wiem, że, że, że, że w sumie już mnie to pierdoli. Ale bardzo się cieszę i, i wujek Bilniech idzie do góry z tą konsolą, bo ja, potrzebna jest ta konkurencja. Jeszcze wspomnę, że to, o czym mówisz, te wyniki są jeszcze przed premierą Forza Horizon 4, która już, co wcześniej, się wcześniej, też osiągnęła wielki sukces, więc... Tak. Microsoft, Microsoft ma co opijać I bardzo dobrze, bo tak, bo tak, bo tak Sony jest takie, takie, kurde zamknięte, fajnie, że chyba jakieś serwery nam otworzyło i chyba w końcu będziemy mogli w Fortnite grać albo w coś tam. E, Mniejsza to, ale, ale cieszę się czymś takim. Dobra, e, słuchajcie, no, no i co? No i przechodzimy w końcu do tematu głównego, e, więc Forza Horizon 4 grał Tomek, e, grał Kamil, więc e, powiedzcie mi Czemu ta część miałaby być lepsza niż część poprzednia? E, to może ja zacznę, że ta część nie, nie, nie musi być lepsza niż poprzednia, ponieważ już trójka była genialna. To takie DLC I w pełnej cenie, ale kwestia... a, DLC no. w DLC w pełnej cenie. Nie, To jest kwestia klimatu, Nie wiem, bo tam był taki typowy Austr australijski klimat, Tu mamy brytyjski. Ktoś woli Australię, no, ktoś nie lubi Wysp Brytyjskich, no to. Może mu się nie podobać, bo czytałem opinię, że to, to nie jest piękna Australia. Tak samo czytałem opinię, że niektórych dwójka była lepsza od trójki, bo w trójce mieliśmy klimaty śródziemnomorskie, które były piękniejsze. A to ja to mówię. że ta mnie jest chujowa. Dla mnie akurat... Dla mnie akurat czwórka jest świetna. I według mnie te pory roku zmieniające się są świetne, bo próbuję sobie jeździć na pamięć trasą, jak jeździsz, i robisz, bo masz trasę jesienną, w jednym miejscu masz kałużę, a później masz zimę i w tym miejscu masz lód, po którym nie możesz przejechać, bo traci przyczepność. I takie tam pierdoły, nie? Albo miejsce, że masz jakąś naleczkę na, na środku jeziora, tu której do, dojedziesz tylko zimą. Albo takie pierdoły, jak ubieranie typowo y, zimowych opon, dostosowanie auta do pory roku. Yy, czy chociażby to, że nie jest nienaturalnie, na przykład nie wiem w niektórych grach masz tak, tak, że po prostu masz na, na promieniu 10 km, masz góry z, z, z taką warstwą śniegu alpejską, masz plaże, masz pustynie i, i gęste lasy, a tu po prostu masz śnieg zimą a normalnie masz tereny górskie, masz jakieś tam morze, ale to wszystko jest jak najbardziej naturalne i według mnie to jest takie, bo jeśli ktoś grał poprzednie Forzy to doskonale wie co znajdzie w czwórce no, no, to bardzo, bardzo. no to właśnie dobrze powiedziałeś, bo Krystian się zapytał, co jest takiego. Z wspaniałego w tej najnowszej odsłonie. No i właśnie to, że jest kolejna odsłona tej zajebistej serii, bo ee, co do Forza Motorsport dużo ludzi może się nie zgodzić, że to jest fajna gra, bo symulator za trudny i tak dalej, ale bardzo mało ludzi powie, że Forza Horizon jest chujowa, bo jest zajebista i tu i Rafał, i Krystian mimo, że w to nie graliście, wiem, że też chcecie w to zagrać, bo no, za to jest, grą, jest chyba jedna z jedynych gier, której tak naprawdę Xboxowi e, trzeba zazdrościć, chyba, że macie PC ta co się dziwię, że jeszcze w to nie gracie bo powiedzmy sobie tak od pierwszej części Forza Horizon która zmieniła w ogóle podejście do takich typu gier bo jak dla mnie to była bardzo fajna rewolucja teraz mówimy nie o rewolucji, ale bardziej o ewolucji serii, ale najbliżej czwórce jest tak naprawdę części pierwszej tak? jeżeli chodzi o Anglię to tak jak powiedziałeś Kamil, dla jednych może być to głupie, nie podobać się ta sceneria, no bo takie jakieś szarobure, wszędzie deszcz i tak dalej, a dla drugich może być to rewelacyjne, bo mi bardzo się podoba to, że Anglia bardzo przypomina w niektórych momentach e, po prostu krajobraz Polski. I ja się czuję jeżdżąc jakby po naszych uliczkach normalnych, a to, że są sezony, że mamy zimę, jesień, wiosnę, lato, to jest po prostu wisienka na torcie pod tym względem, e, że pomijając już fakt znudzenia się tymi samymi trasami, których jest po prostu od zajebania i co chwilę się nowe pojawiają nowe eventy i tak dalej, i tak dalej. Oh. Ale po prostu ten sam wyścig za każdym razem wygląda inaczej. W zimie jest pokryty cały, cały, cały śniegiem. W, w wiosną mamy, powiedzmy sobie, przebłyski słońca, które nas oślepiają. Jesienią mamy kałuże z błotem, które jak wchodzimy w zakręt, no to czujemy, jest, jest ten aqua polaning, czy jak to tam się nazywa, od specjalistą tego jest Rafał, ale to naprawdę zmienia grę, bo ja sobie robię takie tygodniowe, powiedzmy sobie w tym momencie, odstępy od gry. Gram, gram, gram, zostawiam grę na tydzień, potem znowu wchodzę i się czuję, jakbym miał zupełnie nową grę, tak? Bo sezony zmieniają się równo co tydzień, co 7 dni. Na początku jest to Troszeczkę szybciej, żeby cię wprowadzić w to, na czym będzie polegała cała gra, ale później mamy odliczane z zegarkiem okres tygodnia i wtedy się zmienia cały okres, co za tym idzie, musimy zmienić samochodem, którym jeździmy, bo na pewno nie będziemy jakimś tam Lamborghini, Gallardo czy jakimś innym zapierdzielać po śniegu, co oczywiście możemy, ale nie wróżesz sukcesów. W pierwsze, w drugie miejsce. Musimy sobie, wiecie, jakieś wypasionego subaru wziąć przystosować go do tego sezonu i jedziemy. I jak dla mnie to ten pomysł jest banalny, a jest naprawdę wykonany rewelacyjnie i całkowicie zmienia, jak się gra w tą grę. No jak najbardziej. Według mnie to jest fenomenalne, zwłaszcza ja uwielbiam, jeśli już jest zima, to dla mnie od razu ma plus 3 do oceny. Gram na zwykłym Xboxie, tak więc... Na jakim ty grasz? Na One X. Więc ma, a właśnie, jeżeli gracie na OneXie to macie dwa tryby do wyboru Full HD i 60 klatek albo cztery, natywne 4K i 30 klatek i jak dla mnie to wybór jest tylko jeden i tu się zdziwicie, bo 30 klatek i 4K tym razem ja na przykład płynność o. gry w, w grze wyścigowej poświęciłem dlatego, żeby mieć tą rewelacyjną grafikę bo powiedzmy sobie tam są takie detale jak na przykład znowu wrócimy do zimy ale w momencie, kiedy na chwilę staniecie w miejscu autem i przypadkowo pada śnieg, to po jakimś czasie zacznie się cały samochód oszraniać. I widzicie ten dosłownie śnieg, który na masce jest. W momencie, kiedy zaczniecie jechać, to on się powolutku, powolutku topnieje. Auta się brudzą, wiecie, jak wchodzicie w zakręt z asfaltu, troszeczkę ziemi załapiecie, to widać jak te kawałki błota lecą do góry, no po prostu... Jestem zdziwiony, że aż takie detale e, oni zmieścili, e, zamieścili w grze, w której tak naprawdę tego nie widzimy podczas wyścigu. Ta, takie rzeczy wychodzą dopiero jak włączymy tryb foto, który jest rewelacyjny. E, też mogę dodać. Ale na przykład znowu do zimy wrócę i jak wjedziecie na bezdroża i, i w miejscach gdzie jest masa śniegu, to śnieg się deformuje dosłownie jak, jak na żywo. Tak? Więc zostawiamy kolejny, wszystko fajnie co wygląda. A jak mamy jesień, czy tam powiedzmy sobie wiosnę i troszeczkę nam na pada deszczu, to w tych samych miejscach robimy sobie po prostu kręciołki i ryjemy błoto aż do, aż do powiedzmy sobie wyjścia wody z tych, z tych kolei, więc to jest naprawdę no rewelacyjne ile oni tych wszystkich detali zmieścili w grze wyścigowej, bo samo ściganie się jest identyczne jak w poprzednich częściach, myślę, że za dużo w tym silniku nie narobili, aczkolwiek jak dla mnie prowadzi się o wiele lepiej różne pojazdy, czuć różnicę między pojazdami z napędem na tył, na przód, na cztery koła jakieś ciężarówki, jeepy, czy tam powiedzmy sobie, Jakieś muscle car, i tak dalej, i tak dalej, to czuć. Tym bardziej, że można sobie całkowicie wszystko dostosować pod swoje widzi, mi się, jak to było w poprzednich częściach. Czyli albo możemy mieć arcade i trzymamy gaz, jedziemy, jedziemy przed siebie. Tak właśnie włączam, jak moja dwu i półletnia córeczka sobie gra w tą grę, to takiej włączam. A kiedy ta tabierze pada, to wszystko ustawia, powiedzmy sobie, już w odpowiednik Sim Racingu i, i też cieszy Micha. Więc no, gra jest praktycznie uniwersalna dla każdego i każdy znajdzie coś w niej. E co będzie za zajebiste, no po prostu. Nie wiem, bo ty Kamil na komputerze grałeś, to tak? Nie, grałem na Xboxie e zwykłym. Na kompie próbowałem odpalić, ale w sumie wyszło tak, że nie, nie miałem czasu, ale na zwykłym Xboxie e grałem, nie wiem, myślę, że ponad 20 godzin już stykło i to, co mówiłeś, ten śnieg, to też, to też na zwykłym jest. Wprawdzie to nie jest tak fenomenalnie, ale widać takie rzeczy. Widać, że na, na szybie coś się roztapia, widać, że auto jest uwalone, widać, że na ziemi wszystko dzieje, nie? Tylko, że no... Ale jest płynnie. I nadal jest ładnie. Jestem w stanie... Po koniec w stanie powiedzieć, że nie widziałem piękniejszej gry na Xboxie. I no... ja wiem, jestem zachwycony oprawą graficzną. Będę musiał też sobie porządnie odpalić na kompie. Ale oczywiście na kompie już wywalało mi, że yy, mam problem ze sterownikami. Tak więc, jeśli pan chce to odpowiedzieć na kompie, to już widzę, że szykuje się... Romantyczna kolacja ze starownikami. No to, to jest właśnie to, co mówiłem góry. drapanie się po jajach, nie? No. Tak. <grym> więc no, zdecydowanie bardziej wolę grać na Xboxie. Ale no i również jestem zachwycony. Dawno mi się. Chyba ostatnio ogromnie, jaką tak dobrze mi się grało wyścigową, był albo Nitro Speed Hot plus Sweet, albo Toys Life Unlimited. Chociaż też Forza Horizon 3 też bardzo lubiłem, podobnie jak dwójkę, tak więc. Jestem z tych, co zdecydowanie wolą Horizon nad Motorsport, bo moje ulubione to są te wyścigi przełajowe i te wszystkie przez lasy, różne leśne, bardziej niż Lamborghini, miara, miara jakieś re retro dla 60. albo samochody terenowe. Właśnie, bo tutaj można fajnie powiedzieć o jednej rzeczy, bo to jest, powiedzmy sobie tak, to jest gra, która ma bardzo dużo różnych typów wyścigów, różnymi pojazdami można jeździć, można całkowicie każdy wyścig podskonfigurować pod, pod, pod siebie. Ale fajne jest to, że jeżeli dobrze się czujecie na przykład w wyścigach na okrążenia, to możecie tak naprawdę grać tylko i wyłącznie w te wyścigi na okrążenia i to będzie wam podbijało i tak i tak poziom i z kolejnymi poziomami będą odblokowane coraz to, coraz więcej będzie tych typów wyścigów odblokowanych, więc nie ma tu sytuacji, że na przykład źle się czujecie w wyścigach przejałajowych, tymi wiecie hamerami albo innymi, a i tak musicie je zrobić, żeby po prostu pchnąć progres do przodu, tutaj po prostu jeździcie, w tym, jeździcie tym i w to, co się czujecie dobrze i może tutaj też jest to zrobione, że stąd te, te taka frajda zgrania w tą grę. Aczkolwiek muszę powiedzieć jedną, jedną złą rzecz na temat Forza Horizon 4. Nie wiem, czy pamiętacie, ale podczas prezentacji zapowiedzi tej gry bardzo dużo było postawione na to, że to będzie połączony świat online, tak? że, że zamiast e, innych aut na drodze będzie dużo e, kierowanych aut przez innych graczy. Tak? Nie będzie tych drivatarów, tylko będą po prostu różni ludzie jeździli. E, I teraz tak, żeby, żeby nie popsuć komuś zabawy i żeby nie zmusić go do przełączenia tej gry w tryb solo, to po prostu te tary robią się przezroczyste tak, żeby, żeby było brak kolizji i żebyście wygrali i nikt wam nie przeszkadzał. No i wszystko fajnie tylko, że to się sprowadza do tego, że jeździcie w grze, gdzie większość graczy jest duchami i po prostu przezroczyste duszki przejeżdżają przez was albo widzicie jak ktoś się gdzieś kręci, no i to troszeczkę psuje tą imersję, a ja bardzo lubię im być w grze i to mnie troszeczkę odrzucało to jest jak dla mnie taki malutki bardzo minus, który praktycznie taka mała rysa, wiecie, jak na parkingu zostawiacie auto pod Tesco i ktoś wam wypierdoli drzwiami macie tą małą kropkę na rakerze i to jest taki, powiedzmy sobie, detal, który nie psuje w ogóle gry. Aczkolwiek warto o tym zaznaczyć, no bo troszeczkę tą opcję spierdolili jak dla mnie, bo myślałem, że rzeczywiście będziemy jeździli z innymi graczami, będziemy czuli, że z nimi jeździmy, a tak naprawdę sprowadza się do tego, że jeździmy z duchami nic nie wnoszącymi do świata gry. Jak mówimy o takich rozczarowaniach, to można tak o wyścigach można porozmawiać. Eee, nie zgodził się ze mną, że wyścig klimata Halo to growe doświadczenie roku? Albo przynajmniej jedno z najlepszych w tym roku? Co zobaczyłeś? Czyli znaczy, źle trafiłeś, bo ja bardzo lubię Masterchefa i... Ale i nie, nie i się mi, mi się to bardzo fajne. podobało. Mi się to bardzo podobało. Chcę to kontynuować trochę tylko, więc... Gra, mm. to, rozumiem, mm. że grałeś, to ci się podobało. Tak, grałem no. i było fajne. No w ja, każdej ja... Forzie jest taki jeden event, nie? Ja, no ja też byłem zachwycony i właśnie problem w tym, że to jest jeden event. Według mnie to pokazało, że jest potencjał na znacznie więcej. Jeżeli widać, ja że ten. Ja bym nie potencjał chciał potencjał... takich rzeczy, wiesz. Ja bym I... nie chciał. Ja... Czyli nietypowo do tego. Ale według mnie takiej. Czy nie, może w jakimś DLC-ku wejdzie ciekawia Jakoś coś tego typu. Takich porąbanych typowo rzeczy, bo wiesz. W fazie Horizon 3 mamy te Hot Wheels. Nie wszystkim się podobało, ale jak ktoś robi porąbane rzeczy, no to był zachwycony I mam nadzieję, że czy też pojawi coś takiego porąbanego. jak tu mamy te właśnie wyścigi pokazowe, bo dla mnie to, albo ten pierwszy wyścig przełajowy, gdzie się, ścigamy, gdzie się ścigamy z poduszkowcem, czy co to tam było? Znaczy ja nie no pamiętam, tyg, który był no w ale był wyścig z poduszkowcem, tak. dla mnie też był wyścig był, był z Boeingiem, mnóstwo tego było. No, wyścigi pokazowe to według mnie najlepsze, co tak grało do zaoferowania. Ja tak ale one, one są bardzo skryptowane, wiesz, nie wiem, czy no, zauważyłeś, to tak to... to tam są sytuacje, że kiedy po prostu zatrzymasz się na trasie i po jakimś czasie wciśniesz gaz, to i tak, i tak kończysz no, na pierwszym no, miejscu, bo no, ci... przeciwnicy czekają na ciebie. To jest troszeczkę takie tak, to to no, trochę... głupie, no, ale... To też takie nie... według mnie trochę marnowanie tego wszystkiego, ale to są też trochę takie logiczne, że się ścigasz samolotem, to że wiadomo, się myśli ustawiony, żeby samolot wygrał, nie? I takie tam, ale no, według mnie samo to jest ciekawe, świetnie zrealizowane, ale tak trochę czuję niedosyć. Też... Jeszcze czuję, nie dosyć trochę z domkami, że trochę te takie, domki to są w sumie tylko save. Nie, nie ma czegoś takiego, że jak wystawisz sobie kolekcję out przed, przed domem, że o, tutaj mam domy w górach, tutaj będzie le leżał, leżał O, tutaj mam domek na plaży, o, to tutaj postawię mojego dodża, y challengera z, z 69 albo coś. Niestety. no racja, to jest, to jest ten sam poziom właśnie jak z tymi, z tymi graczami w twoim świecie więc no to ja myślałem, ten, że, że będziemy mogli szukamy minusów na siłę tak naprawdę że jakieś trzeba wrzucić znaczy nie trzeba wrzucić, ale wiesz, jak jeżeli zapowiedzieli, że będziesz mógł kupować posiadłości i będziesz y, jakiś miał fajne bonusy z tego, no to, to ja to sobie wyobraziłem Ale to Test Drive Unlimited, gdzie kupujesz sobie chatę i możesz chodzić w kamerze z pierwszej osoby i tam wiesz, e, robić jakieś rzeczy jak na przykład w Dekru 2 jest, gdzie masz swój garaż i możesz po nim chodzić. To no, ciekawe, tak e... się wtrącę, ale... Nie, nie mów tylko... ci Dekru Rafał. Nie, ale to, to jest ciekawa opcja, bo to... Ja pierwszy, nie więc. zabiera może ci no. wiesz, ja za dużo mówię, czasu, mówię. ale wbrew pozorom wiesz, na, na, na te 30 godzin, to z jakąś tam godzinę na tym jesteś w stanie spędzić, bo e, wraz gdzieś tam z postępami w grze mm, odblokowujesz, masz tylko jedną chatę, e, jest to powiedzmy jakiś minus i, i jest to chata zamknięta, czyli jakiś taki magazyn kilkupiętrowy z windą na środku, <śmiech> który gdzieś tam kilka pięter ci wozi i masz załóżmy w piwnicy taki nie wiem garaż zalany wodą, bo to jest gdzieś tam na nabrzeżu, tam sobie możesz kilka motorówek chyba ze trzy postawić masz też miejsce wiesz na, na samolot, masz miejsce na kilka samochodów Rafał, i wybierasz sobie po prostu, które tam możesz postawić, przy każdym się wiesz ładna tabliczka stawia z jego tam danymi i one pięknie wyglądają wtedy i sobie możesz chodzić i oglądać, więc kolejny plus na rzecz Dekru, bo już nawet no, nie, nie kłóco się no, tak. z nie No w Dekru nie masz, w dek, w dekru nie masz tych e, lusterek, zapomnieli je dorysować, <śmiech> ale za to masz dobre ch te, chaty. No, no to, to, to racja. No. No, lusterka, lusterka są zdecydowanie <śmiech> tym, tym minusem, to, to nie, u, nie ukrywam. E, no. no ale nie, nie będę też, wiecie, ale po Wam. Horizon'a bym pograł i, i to jest coś, za co bym... Ja wiem, tego... żebyś pograł, bo to wiesz... A dogadamy się kiedyś, pożyczę ci Xboxa starego, włączysz tą Forzę i będziesz zajarany jak bombka, no bo to jest tak jak mówię, to jest gra uniwersalna dla każdego dla kogoś, kto lubi arcade, dla kogoś, kto lubi simulator, to on się odnajdzie, sam dla siebie znajdzie zabawę w środku w tej grze um... A wracając do tych posiadłości, które możesz kupować, to tak naprawdę po zakupie drugiej chaty i zobaczeniu, że to nic nie wnosi do gry, żadnych bonusów, to olałem temat całkowicie i po prostu dalej się ścigałem, co, co sprawiało mi ogromną frajdę, no po prostu. Według mnie to fajnie, bo to jest drive unlimited. Potem miałeś konkretną ilość, na przykład, masz w garażu cztery miejsca, na auta i tyle aut możesz mieć, jak chciałeś mieć przyjąć kolejne auto, to musiałeś kupić więcej posiadłości i to było tak ciekawie zrobione wszystko. A powiedz A... mi, jak, jak, jak masz wrażenie z muzyką, bo poprzednie części o zawsze, zawsze były mocne w tym temacie E, tu jestem troszeczkę zawiedziony, aczkolwiek ja jestem troszeczkę specyficzny i ja na przykład ci roka nie posłucham, hip cię nie podsłucham i ten kanał, który, znaczy, tą sta kanał, stację, no dody też nie ma, szkoda. I tą stację z dramem bassami, no to wypada blado w porównaniu do poprzednich części, a wypada bardzo blado w porównaniu do części pierwszej, która jak moim zdaniem miała najlepszą ścieżkę dźwiękową w ze wszystkich Force. A co, Aż, kurwa sprawdzę co tam było? Ja ogólnie Ci powiem, że dla mnie leci muzyka klasyczna i nic innego za bardzo mi się nie podoba. I to tak, jestem trochę rozczarowany rzeczywiście. W Forzie Horizon 3 zdecydowanie bardziej mi się podobało. Tutaj właściwie tylko muzyka klasyczna leci, jak jeszcze sobie w klimatach Vivaldiego to płynę. Ale rapsy mi nie pasują, co tutaj lecą. Rock mi nie pasuje, muzyka jeszcze nie też mi tak nie pasuje. Nie wiem, czasami mi dobierze do wyścigu fajną muzykę, ale poza tym to, co włączam radio, to takie meee. Nawet no, nie tak wiem, czy bym Przez większość miał... czasu nie... przeskakuje stację. Tak. Nie? nie zdziwię się, jeśli po jakimś czasie grania przejdę na Spotify. O, ja na przykład słuchałem podcasty, jak, jak No, nie, no. ja Dla mnie muzyka klasyczna w tej grze jest to zawsze cudo i to się nie zmienia, więc z tego przynajmniej jestem zadowolony. Tym słucham to fajna ale inne zdecydowanie rozczarowanie dla mnie. Znaczy, wiesz, my tutaj rozmawiamy i wiesz i zachwycamy się nad grą, która już premierę miała ile? Z półtora miesiąca temu, miesiąc temu. No ja widzę. Nie, nie, nie, chyba początek października mi się. E, tak, okay, trzeci Trze, okay, październik chyba. No właśnie. Dobra. Więc trzy tygodnie Ale bije tu do tego. No. Biję tu do tego, że akurat na tym, na tym polu jest fajnie, bo każdy, kto chciał tą grę kupić, to po prostu zakupił. Xbox pasa na tego, Xbox Game Passa na, na, na miesiąc za te 40 zł, chyba, że jest Tomkiem, i zakupił sobie z Argentyny za 23 zł, haha, I mógł sobie po prostu w tą grę grać. I to jest dla mnie rewelacyjna. No bo po prostu to jest rewelacja dla mnie ten, ten, ten program, bo nie oszukujmy się, jeżeli miałbym wydać 250 zł za tą grę. No to bym poczekał, aż troszeczkę stanie, bo to nie jest taki aż priorytet u mnie, jeżeli chodzi o, o, o gry, ale z uwagi na to, że on był w Game Passie, ta Forza była dostępna w Game Passie, to po prostu no, no coś pięknego, że, że tego poziomu gry Microsoft wrzuca do, do tej usługi. I ty, no, za... ty, ty, ty, ty kupiłeś tą grę, domyślam się, tak? Nie, ja też mam z A nie, przepraszam, bo też grałeś na Izby. Ale u, słuchajcie, ma, robimy taką cebulę tutaj, nie, ten tutaj nie, na to nie jest cebula, to jest legalnie kupowane gry, które Microsoft wspiera usługę, nie? Więc nie, no, oczywiście. Ja kupuję, ja kupuję normalne kryczenie, ja nie kupuję jakiś lewy kąt za 5 zł. Kupuję eee, 9 w promocjach. Za dziewięć. No, sorry, ja sorry. Już widziałem po 7, ale e, powiem wam szczerze, że tak mi się wydaje, że. Nikt kurwa nie kupił tej gry. Nie, chociaż nie. Nie, nie, kupował sporo, bo właśnie nie, to, co wtedy mówiliśmy o tych sumie, chyba tak. milionach, to wszystko to, to były kopie fizyczne. No tak, tak, tak, tak. Tak, Tak, więc to ma No, ma bo sprzedaż. te wersje z Game Passa są chyba nie problem Tak, tak, tak. Dla mnie problemem statystyki. pudełka jest to, że pudełko jest na Xboxa. I to nie jest, że pudełko jest na Xboxa i PC ta I ja dlatego tego powodu nie kupuję. Bo ja w domu mam Xboxa, a z kolei jak wierzę, że ma studio, to tam mam PC ta no dobrze, e, ale ta, to nie masz tak, że odpalasz tą płytę i nie przypisuje ci się na konto Microsoftu, które masz wiem, że sfa... w facecie. Nie, nie, nie. Nie, nie, tak? cyfrowo. Tak, z Forza Horizon 3 wiem, ale, że tak nie było. A, to jest kurwa głupota. No, tak, dla mnie to jest głupota. Ja tego oh, nie nie? No bo wiesz. To, tak to jest kupuje, dopiero cebula. No, tak to kupię sobie, w, nie wiem, na Xboxa i mogę grać tylko w domu, hmm. nie? A tak no to kupię sobie i będę grał w na Xboxie i później jak pojadę do Poznania na studia, to znowu sobie będę grał na, na kompie. No to po, powiem wam, że no. wujek Bildo dobrze to rozkminie, bo tak nakłania ludzi nawet, żeby to na tą cyfrę szli, nie? A, a, a nie na te pudełko. Pudełko to tylko tak na... To znaczy, no, na tych, co znaczy, no tych, co... Tych, co bawiam się w obie wersje jest... To znaczy, granie na obu jednocześnie, wydaje mi się, że jest mała rzecz, ale nie wiem, czy w ogóle jest Forza Choleżna czwórka na PC ta. Ktoś się orientuje? Podełkowo. Ale to... A nie, wiem, bo, bo to wiesz, to, to już musisz do Tajwanu polecieć. I bo tam. wiem, że wszystkie, <laughs> wszystkie klucze, jakie kupujesz, to są globalne. Na Xboxa i PC-ta. Być może. Eee... Nie wiem, dowiemy się, ale podsumowując ogólnie podsum wrażenia podsum z tej formy... Znaczy ja jeszcze bym, jeszcze, jeszcze przez to podsumowanie mieć jeszcze jeden wątek. To masz eee, a dwie co, minuty. No? Co sądzisz o wielkości mapy? E, o dobry, dobry punkt. E, ogólnie w całych zachwytach nad, nad mapą, nad Anglią i nad tym jak to wygląda, uważam, że jest troszeczkę to za małe. E, mam wrażenie takiego mm, powiedzmy sobie mm, nie wiem jak to powiedzieć no, jednej dzielnicy takiego regionu małego, malutka jest, strasznie malutka. Ma, mam dokładnie to samo wrażenie. Może to jest też spowodowane <śmiech> <troszeczkę> innym, <śmiech> Jedno tym, że, miasto. Że przez namowy <śmiech> tak, przez namowy Rafała pograłem są... troszeczkę w Dekru i i Powiedzmy sobie mapa z The Crew to, to no Forza Horizon może lizać tylko wiesz, pięty eee, The tu, Crew, bo, bo to jest skala niesamowita. Tutaj, tutaj I chciałbym zna, zobaczyć w kolejnej Fordzie. wybuchającą głową się pojawia, bo w The Crew mapa jest. O jest jaka wielka. Dobra, kontynuuj eee, No Chciałbym w kolejnym odsłonie zobaczyć poziom takiej szczegółowości, takiego dopracowania mapy z czwórki, ale z rozmiarem z Dekru, tak? Jakbym chciał to w piątek zobaczyć i to by było już zakończenie, bo już więcej by się nic nie dało dodać. A jeszcze pozwolę sobie na szybkiego jedną rzecz powiedzieć odnośnie oświetlenia tej gry. E, jest strasznie naturalne. E, to, co widzimy w grze, jest bardzo realistyczny poziom i dzięki temu, że tak jest oświetlone. No to masz sobie, kurwa jeżeli... hdr Dlatego... No, ja mam HDR-a wyłączonego w moim telewizorze, wiesz? A ja nie będę tak jak ty oświetlenie, bo nie mam HDR-a. No ja też nie mam HDR-a, bo ja mam wyłączony w moim Philipsie, bo ja mam tylko HDR na opakowaniu od tego telewizora tak naprawdę, więc ja siebie sam nie oszukuję, aha, co jak aha, to, co tu okay. niektórzy. Ale tak, jeżeli chodzi o poziom grafiki, no to jest to samo, co Forza Horizon 3, aczkolwiek zmienili oświetlenie i, i to robi petardę roboty, no po prostu wszystkie odbłyski i załamania światła, wiecie, lakiery, to jak wschody, zachody słońca, no to jest po prostu taki poziom, że no, trzeba tutaj czapki złożyć, nie? Mindfuck. Okay. Ogólnie 8 na 10 pole No to jeszcze takie podsumowanie ode mnie tego. Jak dla mnie mapa jest świetna, ale mała. I tu chyba się zgodzimy, że tak, jak z jednej strony ma wszystko mała, tak. i przez to, że są pory roku, to to się nie nudzi. Z drugiej strony to się nudzi. Jak pojedziesz sobie porządnie przy no -ish na jednej porze roku, to jak sobie widzisz, tu coś się z nie tak, że jeździsz, jeździsz ja kurde tu znowu jestem znowu jestem i nie wiem mnie... po pewnym czasie czujesz po prostu, że tu już się głupisz, że nie, że głupisz, co, ja ma... co ja gadam że znasz te tereny bardzo dobrze ja... jak się zawiesił, zgubił się tak w tej tak. grze, że aż tak <laughs> się zgubił że aż tak. Tu się pora roku no, mu się wczytała się, że wchodzi... tak <laughs> w <Wchodzić> Polsce <laughs> była większa ma nie? trudno mi to ocenić teraz tak z pamięci, ale odczucia z gry były o wiele że tak, że, że się więcej jeździło większa mapa, tak. czy, są, ta mapa mała? Po, czy w Forzie poza porami roku brusko, ale jest. nie, ja mam pytanie do gry czy w Forzie są yy, no, warunki zmienne meteorologiczne oraz dzień noc tak, tak. Oraz dzień, masz na wskazanie temperatury i co temperatura się zmienia w zależności od tego na przykład zimą jak jest zimniej, to jest bardziej lodowo, jak jest bliżej zera, to jest większe, już to wszystko topnieje trochę. Masz deszcz, mgły, masz śnieg, opady, nie wiem, czy bardziej to bardziej taki, wiesz, I to wszystko bardzo jest, naturalnie ale... że chodzi. cały mi chodzi właśnie o cykl dynamicznej pogody. Mhm. Plus jest, dnia jest To jest. No i dobrze. Okej, okay. dobra. S -s Słuchajcie, więc jak najbardziej polecacie, bardzo się cieszę R Rafale jednym zdaniem, jednym wyrazem. Powiedz mi, czy przez to, że, że granie wyszło wyszła na PS4, to, to jest jako minus? No nie, no niech mają coś z życia, przecież wiemy ile ekskluzywów wyszło na PS4. No. Jednym zdaniem, wyrazem. Dobra, e, dziękujemy. Słuchajcie, więc jak najbardziej polecamy Forza Horizon 4. Chłopaki są zajarani, e, no i ja z Rafałem niestety nie pogramy. Ja bym mógł, a Rafał laptopa już niestety nie kupi, więc Rafał dalej nie może. Ale ale nie, nie, nie. Ja mam swoje gry i, i, i myślę, myślę, że może kiedyś, jak coś tam się stanie. Ale póki co nic się nie, nie dzieje. Dzieje się to, że kończymy 121 odcinek Rafale. Żebyś pamiętał, który. No i słuchajcie, standardowo wchodźcie na bezimienny.pl Tam będziemy wrzucać odcinki. Tam cały czas wrzucamy odcinki. Oczywiście słuchajcie radia Black Widow Radio. W tym radiu nas słyszycie standardowo e, przy weekendzie. E, poza tym e, wchodźcie na naszego Facebooka, e, bezimienny podcast, wpiszcie sobie na Facebooka, tam nas znajdziecie, dołączcie, czasami wrzucamy jakieś fajne głupoty. E, o właśnie, miałem, wrzuciłem filmik z tej gry, o której też chciałem powiedzieć, ale chuj nie powiem. Dobra, no mniejsza o to nie ma czasu. I coś jeszcze chciałem powiedzieć? No i oczywiście jesteśmy na YouTubie, wpadajcie na YouTube'a, też na Spotify'a albo na jakiegoś podcast Adicta, czy innego pedała do podcastów. Eee, I Kurwa, sobie... wszędzie. Otwórzcie lodówkę i wyskoczymy. Dokładnie tak, jest, jesteśmy wszędzie. Eee, nawet na tutaj, konsolach Tutaj, tutaj Ponieważ... dokładnie, Ty, Tomek, tak wiesz, wrzucił dzisiaj to był taki przekaz podprogowy, że na Spotify'a szuka tam podcastów, słucha, wiecie, w trakcie gry, nie? I, i to jest takie rozwiązanie no, tak. teraz, które su <śmiech> tak, tak, sugerować tak. chciał. Eee, dokładnie tak. Więc, e, jak, e, jak zwykle, zapraszamy Was do słuchania naszego podcastu Everywhere. Więc słuchajcie, 121 odcinek dobiega końca. Moim gościem standardowo był Tomasz Zawacki. Dzięki. Rafał Radomyski. Dziękuję również. Kamil Ratajczak. Dziękuję. I ja, czyli Christian Kender. A my standardowo słyszymy się za dwa tygodnie pewnie z Red Dead Redemption 2. Więc do usłyszenia, drodzy słuchacze, trzymajcie się. Cześć.